Cześć! Witajcie w Cinema Postkaście, z tej strony Adrian, a po drugiej stronie linii Grzegorz. Cześć! Reprezentujemy portal Pełna Sala i dzisiaj udało nam się w końcu dotrzeć przed mikrofon i podsumować rok pod kątem kinowym. I my dla was drodzy słuchacze przygotowaliśmy takie podsumowanie, i to bardzo bardzo luźne podsumowanie tego co wydarzyło się właśnie w ostatnich 12 miesiącach w kinie, na festiwalach. Opowiemy o różnych wydarzeniach, w których uczestniczyliśmy, o różnych zjawiskach w, zarówno w polskiej dystrybucji. Postaramy się to opowiedzieć jakoś o tym co się, co się działo w 2017 roku bez wyliczania jakichś rankingów bez zagłębiania się przynajmniej takie jest założenie bez zagłębiania się dokładnie w konkretne tytuły o nich mogliście posłuchać w naszych minionych podcastach mam nadzieję, że do nich wrócicie jeśli, jeśli jakiś tam tytuł napomkniemy w tym podcaście a żeby porozmawiać o tym, o czym o czym dzisiaj chcemy porozmawiać? Już same filmy podzieliliśmy pod kątem, pod kątem trzech takich kategorii. Po prostu żeby sobie ułatwić rozmowę, tak? Będzie to kategoria kino arthouse'owe, kino środka, i kino blockbusterowe tak, blockbustery bądź kino gatunkowe nie traktujcie tego jako jakiegoś wkładania w tych filmów szufladki bo sami wiemy, że niektóre filmy po prostu mogłyby do wszystkich tych szufladek pasować do wszystkich trzech, to po prostu ma ułatwić tylko i wyłącznie dyskusję, natomiast sami wiemy, że tak, to nie jest to jest bardzo umowny, umowne stwierdzenie, że coś jest filmem arthouse'owym bądź kinem środka być może nawet Ty Grzesiek za, zaklasyfikujesz zupełnie inaczej Możliwe, te, te rzeczy, tak no ale na sam początek, zanim zaczniemy dyskutować o filmach, przestawimy nasze statystyki, tak? Mm. Wyliczyłeś staty? Masz wyliczone staty? Tak, tak, mam mniej więcej wyliczone. Dobra. Znaczy na podstawie filmu, właściwie zakładam, że się nie myli. No ja też mniej więcej, chociaż w sumie liczyłem to trzy razy, bo <głosy> Powychodziły mi wielkie liczby i naprawdę jestem zdziwiony, że aż tyle obejrzałem i aż tyle obejrzałem w kinie, więc zaraz, zaraz w ogóle przedstawię swoje statystyki, ale liczyłem trzy razy, więc chyba się, chyba się nie pomyliłem. To szybciutko, tylko przedstawimy, jakimi jesteśmy, tak pochwalimy się, jakimi jesteśmy kinomanami, żeby, żebyście wiedzieli, że nasze podsumowanie jest rzetelne i uczciwe. E, a więc e, statystyki u mnie wyglądają tak, że w tym roku, w 2017 roku widziałem 273 filmy. Jak, jak to jest u Ciebie? No u mnie jest to troszeczkę mniejszy wynik, 244. Ale powiem ci szczerze, że to jest chyba najsłabszy mój rok, jeśli chodzi o oglądanie filmów e, tak od dawna. Tak? A widzisz, no. a, mój, e, a mój najlepszy, więc <głosy> widać na różnicę jednak poziomów e... Kinomana. <głosy> tak. No ja się Nie, sku skupiłem śmieje, na. Ale... Tak, ja wiem. Ja, ja, ja się skupiłem w tym roku w sumie na tak bardziej na właśnie mówieniu o filmach, tak? Nagraliśmy tyle podcastów i ten montaż tyle trwał, że ja nie miałem czasu nawet oglądać tych filmów. Natomiast druga statystyka, którą obliczyłem, mnie zadziwia i w tą stronę chyba chcę iść. Mianowicie, w tym roku, w, znaczy w tam minionym roku, w 2017 roku, widziałem w kinie, czyli byłem na seansach kinowych 179 razy. Wow, ale liczysz z festiwalami, tak? Tak, liczę, festiwalowe obrazy i ja tutaj tak liczyłem, żeby jeszcze, żeby jeszcze była ścisłość. Każdy pokaz shortów, czyli jakiejś tam serii właśnie shortów, e, dajmy na to blok, blok na pięciu smakach, czterech, czterech krótkometrażowych filmów, to liczę jako jeden seans. I samych, ile samych krótkometrażowych filmów nie, też nie liczyłem w, w tym wypadku, ile obejrzałem, bo ja obejrzałem ze 100 filmów krótkometrażowych. Po tym naszym podcaście nawet o krótkometrażówkach to wziąłem się za siebie i Aha, tak, tak od ale, czasu do czasu... Te, jak... te, te twoje ilości obejrzanych filmów to były filmy pełnometrażowe wszystko? Tak, czy... tak, tak. Mhm. Właśnie nie, nie, nie nadmieniłem tego, że 273 filmy a, widzisz, to, o, ja trochę oszuk, to ja tu trochę oszukuję, bo ja, tu, bo u mnie to 244 jest z shortami, chyba ok, z tego co pamiętam, tutaj nie mam dokładnie napisane, ale z tego co pamiętam to pełnometrażowych miałem około 217. No to w sumie, w sumie nie aż taka wielka różnica, ale no, e, ja faktycznie nie liczyłem krótkometrażowych. To nie jest dyskryminacja, ale jeśli chcecie, chcecie dokładnie, to pewnie widziałem tak 356 filmów, czy 65 nawet filmów, licząc z krótkometrażowymi. No, jeszcze dodam do, ja jeszcze dodam do swoich statystyk y, plus 9 sezonów seriali. <śmiech> o, <śmiech> I tutaj, i tutaj, Nie, nie tutaj jest tego już... dużo, no ale, ale zawsze. Tutaj to, to, to ja też nie liczyłem w sumie ile seriali widziałem, ale bardzo, bardzo mało Nie widziałem na przykład żadnego serialu w, z 2017 roku Jeśli będziemy dyskutować już o serialach w tym podcaście, to prawdopodobnie no, będę, będę tak, e, miał mało do powiedzenia, bo nic <laughs> Ale wróćmy do tej statystyki, którą się chwalę, tak? mhm, 179 seansów kinowych no, to, jest, to jest dla mnie coś niesamowitego, liczę z festiwalami, tak, liczę tak, ja też... Ja też szczerze Ci powiem jestem zadowolony ze, z, ilości swoich, z liczby swoich seansów kinowych, bo jest ich aż 116 i też uważam, że jak na, biorąc pod uwagę ilość obejrzanych filmów, to, to jest dobry wynik. Tak, no zdecydowanie. W tamtym roku chyba to było już 120 jakieś około seansów i nie wiedziałem, że w ogóle da się pobić tak, tak, taką ilość, jaką ja obejrzałem. A okazuje się, że da się, da się w ogóle prawie, praktycznie oglądać tylko i wyłącznie w kinie. Tak, ja zdecydowanie preferuję seanse kinowe ostatnio. Dużo lepiej się potrafię skupić na filmie, wiadomo, w domu rodzina, harbider i tak mm dalej, -hmm. czy, czy nawet, nawet Facebook, czy, czy telefon rozprasza i nie pozwala się w pełni skupić na seansie, a kino to rzeczywiście co mi jednak uh czuję, że pełniej odbieram film po prostu. No, ja się zgadzam, nawet e, powiem, powiem Ci jeszcze, że od kiedy przeszedłem na, taką, na tą dietę, to e, znalazłem harmonię, harmonię jakąś ducha, bo e, wiem, że oglądam w kinie, idę faktycznie tam oglądać, a w domu w końcu potrafię się skupić na jakichś ważniejszych rzeczach, mm -hmm. tak? Posprzątać ten cholerny pokój, który zawsze mam, miałem zagracony, więc e, jakoś jakoś chyba tak będę podchodził do tego, chociaż... No no, oczy, Oczywiście, tak? Oczywiście, to, to, to nie jest jakaś zasada, tak? No... W teraz w dobie VOD. E, to też jest fakt. Tak, mam a... cztery VOD wykupione, <głos》>, subskrypcje, z których prawie nie korzystam, ale, to, ale, ale mam i po prostu z tyłu głowy zawsze y, wiem, że jeżeli będę chciał sięgnąć po jakiś tytuł, to mam go na wyciągnięcie ręki. To jest, to jest głupie, nie, nie proszę mnie <głos> za to płacę, ale, <głos》>, ale czuję się z tym komfortowo w miarę. <głos> no cóż, e, ja sam tak bardzo ostatnimi czasy jakość się dla mnie liczy, że e, trudno, trudno mi nawet ominąć e, filmy w kinie. Nie, niektóre, niektóre filmy wiem, że nie będą mi się do końca podobać, ale chciałbym zobaczyć, jak one technologicznie wyglądają, i tak dalej, albo jakieś nawet piosenki, które, które lubię, pojawiają się w tych filmach. Mm -hmm. Ja wolę obejrzeć to w kinie, tak. Na takim nagłośnieniu, jakie ma być nastrojone, bo sam czasami tak, sami słyszycie, nie potrafię nastroić podcastu, a co dopiero sobie telewizora, z wzmacniacza nie mam, więc też. No, to jest, to jest jednak gorszy odbiór filmu. Jestem uzależniony, mimo wszystko, trochę od tego, że chciałbym odbierać te filmy w jak najlepszej jakości. To, to no. też prawda, U mnie. To... To też jest jeszcze jeden problem, że ja często rozkładam filmy w domu na kilka lat, a to, a to też szkodzi odbiorowi filmu. Nawet jeżeli film trwa nie wiem półtorej godziny, ja go potrafię obejrzeć na trzy razy, bo nie mam czasu łyknąć go na raz, a bardzo chcę go obejrzeć. No Ale, ale to już się mi trochę rozmywa taki film, więc, więc staram się jednak w miarę możliwości oglądać w kinie, co tylko się da. Tak tylko, jak już zmierzamy w stronę podsumowania w ogóle właśnie roku 20, 2017, to pochwalmy się też, ile premier kinowych w ogóle widzieliśmy, tak? Bo mówiąc, że ja widziałem 179 filmów w kinie, to nie znaczy, że ja chodziłem ciągle do Heliosa i Multikina i oglądałem nowości. Ja w tym roku widziałem Senatorium pod Klepsydrą, widziałem Konia Turyńskiego, tak? Mm -hmm. Widziałem właśnie dwa, dwa filmy Riveta. Takie rzeczy, nie? M wiem, że również w kinach Puszcza się klasykę, ja ją bardzo, bardzo chętnie tak łapałem. Widziałem ostatni seans filmowy, czyli mój ulubiony, absolutnie ulubiony film, więc mm. super sprawa. No ale y, również oglądałem tak premiery. I tych premier kinowych, y, ogólnie w normalnej dystrybucji, widziałem 64. Myślę, Ty. że dość dobry wynik. Jasne, ja widziałem 78 premier. O, czyli tutaj przeprzebiasz? Tak, ale tutaj pozdrawiam, Cinema City Unlimited, to jest główny powód, tak. że po pracy by mogło, można było sobie wyskoczyć w miarę bezboleśnie dla portfela. Znaczy ja no ci powiem... Chociaż też starałem się nie oglądać jakichś filmów, które ewidentnie wiedziałem, że będą gniotami z tym Cinema Cinema City Unlimited to jest tak, że ja nie mam Cinema City w mieście i powiem ci szczerze, że właśnie to jest takie coś, czego się boję, bo ja wiem, że bym chodził, pewnie, że bym chodził, tak? I nie mówię, że trzeba bojkotować Cinema City, natomiast wiem, że bym ograniczył też moje wypady do kina studyjnego. Tego się boję po prostu, że kiedyś Cinema City się pojawi w moim mieście, albo na przykład Multikino zrobi Unlimited. Ja wiem, że troszkę bym ograniczył chodzenie do tego kina, które jednak zapewnia to kino, które bardziej lubię, tak kina studyjne. Ten klimacik. Ja wiadomo, że też zawsze doceniam Multikino za jakość. Ja sam mówiłem, że jakość jest dla mnie ważna, ale ten klimacik kin studyjnych, no to też jest fajna rzecz. No ja się no. zgadzam tego, mimo wszystko. Jednak też starałem się chodzić do kin studyjnych. Byłem częstym gościem Muranowa, więc, więc jeszcze nie jest, nie jest ze mną tak źle, że się oddałem całkowicie multiplexom. <grych> ale, ale faktycznie no, nie wyobrażam sobie jednak jechać tylko na, na, na tym karnecie i nie oglądać nic więcej w kinie. No a, a propos to, byliśmy jeszcze na festiwalach. Tak, tak. No. Ja akurat. Pod tym względem to był dla mnie rok festiwali w ogóle, bo nie byłem do tej pory widzem festiwalowym. Jedynym festiwal, jaki, jaki przeżyłem, już pewnie to mówiłem na podcaście, to było w 2016 roku Pięć Smaków a teraz i to, i to pięć filmów wtedy obejrzałem. A teraz przeżyłem trzy festiwale, Nowe Horyzonty, Warszawski Festiwal Filmowy i Pięć Smaków i na każdym obejrzałem około 20 filmów albo ponad, więc, więc, więc to było dla mnie już, już dawka naprawdę duża. Mm -hmm. no właśnie, bo jakby ktoś pytał jakim cudem my osiągamy takie ilości filmów, oglądając je w kinie no to tak, to festiwal filmowy wygląda tak, że się czasami ogląda cztery, czasami trzy, ale czasami też 5 albo sześć filmów dziennie i to jest, to jest absolutnie super, zawsze to zachwalałem że to jest takie naprawdę turystyczne oglądanie filmów, gdzie spotykasz się ze znajomymi, możesz przedyskutować każdy ten z tych filmów, a po tym ostatnim sensie już sobie naprawdę odetchniesz odsapniesz, siądziesz spokojnie, już nie latasz wokół tych kin, tylko siądziesz przy piwie i absolutnie odpo odpoczywasz, nie? Przynajmniej do Właśnie. czasu, aż musisz nagrać podcast, tak. <laughs> więc ty mówisz, że na, na ilu festiwalach? Byłem? Na trzech. Dla mnie to jest pięć chyba festiwali. Kurczę, wiesz co, że teraz, teraz sobie tak liczę w myślach, czy na pewno pięć. Ale tak, bo ja też nie liczę przeglądów, więc byłem na, na Splat Film Feście w Lublinie Byłem na Pięciu Smakach w Warszawie, byłem we Wrocławiu na Nowych Horyzontach, byłem na Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu no. i byłem jeszcze w Sandomierzu na Festiwalu Filmów Niezwykłych, teraz to się nazywa Festiwal Filmów Spotkań Niezwykłych, przy czym byłem tam tylko jeden dzień, udało mi się na majówce wypaść, wypaść, tak. Ja zazwyczaj pracuję na majówkę, co jest trochę dziwnym podejściem, ale ja mam w majówkę urodziny i nie chcę, <śmiech> nie chcę liczyć. <śmiech> to jest w ogóle jeszcze dziwniejsze. <śmiech> tak, A tak ale, ale po prostu wolę zapomnieć o tym, że, się, <śmiech> że kolejny rok przybył i... <śmiech> I zająć się pracą. <śmiech> no i dostałem wolne akurat majówkę, nawet jak nie chciałem, tak, i <śmiech> wtedy pojechałem sobie do Sądomierza na jeden dzień i obejrzałem ile filmów wlezie przynajmniej w ten jeden dzień Przy czym festiwal filmów, spotkań niezwykłych, no nie do końca przypadł mi do gustu Ale pierwszy e... raz byłeś na tym? Tak, pierwszy raz byłem na tym Dużo o tym słyszałem, bo ja mieszkałem wtedy zaraz obok Sandomierza, czyli w Stalowej Woli e, I dużo słyszałem o tym festiwalu, po prostu znajomi jeździli e, No ale to były z czasy studenckie, kiedy <laughs> swoje urodziny jeszcze <laughs> hucznie obchodziłem ale pierwszy raz po prostu pojechałem, bo dużo słyszałem o tym festiwalu i ja słyszałem, że festiwal filmów, spotkań niezwykłych to jest faktycznie taki festiwal, gdzie non-stop sami reżyserzy, zaproszeni aktorzy właśnie, osoby, które, których retrospektywa się odbywa, chodzą właśnie na pokazy, można ich spotkać w kawiarni i tak dalej, no i troszkę się zawiodłem, bo oprócz Jana Jakuba Kolskiego to nie spotkałem w zasadzie tam nikogo, okazało się, że na filmy, których, filmy twórców retrospektyw, które chodziłem, to nawet oni się nie pojawiali, spotkanie było za planowane tylko w konkretnych terminach. Przecież no, ja troszkę negatywnie to oceniam, a byłem tylko jeden dzień. Plus plus tak znajomego o ksywce DJ z FilmWebu. Nie wiem, czy, czy mogę tak ujawniać dane personalne, więc znajomego kolejnego z FilmWebu mogłem spotkać na żywo i to jest zawsze jakiś plus. Ja bardzo lubię spotykać to osoby, które tam na FilmWebie dyskutuję o nich, z nimi o filmach i mogę wreszcie tak spotkać ich na żywo, więc to jest zawsze dla mnie olbrzymi plus i ten festiwal na pewno negatywnie nie Ocenię, natomiast był, był dla mnie troszkę zawodem, jeśli chodzi o sam festiwal. No. No, a to jest chyba raczej jakaś dosyć skromna albo niczowa rzecz, bo ja tylko od Ciebie o tym słyszałem i dopiero później się tym zainteresowałem. Tak, coś wiesz coś co? To, to, to, wiesz co, bo Sandomierz to jest takie miasto bardziej turystyczne, gdzie się przy okazji tam w, wpada na ten festiwal i jak zauważyłem, to ja w ogóle nie miałem też z kim pogadać na tym festiwalu, bo widzę, że to grupki znajomych z Aha, samego tak. miasta, bądź z, z właśnie ze Stalowej Woli. Często, tak, no. często przypadkowo jakoś tak, Niekoniecznie no, jakichś tam zajadłych kinomanów. Tak, albo zajadli kinomani, ale dosłownie z okolic, nie? Aha, którzy, okolic. którzy boją się jeszcze wyruszyć na jakieś tam, na, nie wiem, dwa brzegi, wolą na razie lokalny festiwal poznawać, no, w ten sposób. E, Oreszcie festiwali ode mnie usłyszeliście, a no, ja tak troszkę płynnie jednak wrócę do naszych podsumowań filmowych. Mhm znaczy no w sumie nie płynnie, chociaż nie, no płynnie bo mówiliśmy o kinie tak o kinach studyjnych, więc może właśnie podsumujmy już ten nasz rok pod, pod względem filmów i jak mówię przechodzimy do kategorii arthouse co tam w tym arthouse'ie piszczy no właśnie kino festiwalowe to jest, no to jest tak, na festiwala głównie poznawaliśmy te kina, te filmy arthouse'owe, nawet ja tutaj sobie zapisałem tak, taki tytuł jak Kuso to jest, to jest jak film, tak, którego nie odważyłem się obejrzeć to jest absolutnie obrzydliwy film i y, chory, i obejrzałem go na Splat Film Festie, czyli na festiwalu horrorów. No, Ale był też na horyzontach. A był też właśnie na Nowych Horyzontach, tak. Ale jest filmem absolutnie, którego nie to trafię zaklasyfikować jako takiego stricte horrorowego, gatunkowego, bo afabularny, bo ma jakieś tam treści ukryte, ukryte pod całą tą warstwą po prostu fekaliów, które przedstawia. Ja to absolutnie traktuję jako kino arthouse'owe, wymagające, przy czym też wymagające pewnej wrażliwości również żołądka i również tak, jeśli wasze oczy nie lubią albo wasza wyobraźnia, zwłaszcza wasze wyobraźnia, nie lubi oglądać takich właśnie festiwali Boże, wymiotów, fekali i w ogóle jakichś takich zboczeń, perwersji, no tam się dzieje, dzieją straszne rzeczy, no to odpuśćcie to sobie, natomiast jako kino artystyczne no dla mnie się spełnia, choćby nawet jako mozaika różnych, różnych właśnie formalnych eksperymentów, także... Pamiętam, że byłeś na... Negatywnie nastawiony dosyć przed seansem. Pamiętam jeszcze, jak na horyzontach rozmawialiśmy o tym, o tym filmie, nie? Zresztą, tak, bo. Zresztą już mówiłeś też o, o Twoim zaskoczeniu tym filmem na, w podcaście na, o Splacie, więc jak ktoś chce szerzej o tym usłyszeć, to, to, to zapraszamy, żeby sobie odsłuchał. No ale, ale tak w skrócie to jest dla Ciebie było zaskoczenie jakieś, nie? Tak, no dlatego mówię, że to, to dla mnie to taki film absolutnie, którego no nie spodziewałem się, bo e, wiesz, film, który reklamujesz jako najobrzydliwsze mm -hmm. e, dzieło w historii, no to już brzmi od razu, że cię nastawia na e, epatowanie właśnie, epatowanie czymś, a nie mówienie, mówienie jak, o czymś. nie? Jak KFC z, pie, z Pięciu Smaków. Tak, KFC na przykład z Pięciu Smaków <laughs> też. Poległo w tej materii, tak. No, jest filmem, który jest reklamowany jako właśnie naj, najmocniejsze gory w historii azjatyckiego kina. Dobra, nie tyle reklamowane, co sam, sam twórca i gdzieś tam, gdzieś tam się mówiło o tym. I tam jest tylko i wyłącznie szok, nie? Ale no, na festiwalach na przykład, na Pięciu Smakach tak obejrzałem też taki film jak, jak Rzeka Czasu. Rzeczywiście najlepszy film zeszłego roku, jeśli chodzi o Art House moim zdaniem, już, już się nim zachwycaliśmy wielokrotnie, między innymi w podcaście właśnie, gdzie omawialiśmy Festiwal Pięć Smaków, ale, ale faktycznie z nowszych rzeczy art nic lepszego chyba nie widziałem, naprawdę wspaniała rzecz. To znaczy, powiem Ci, że ja widziałem i film, o którym możemy się trochę pospierać, ale nigdy o nim nie mówiliśmy, czyli Widziałem Cmentarz Wspaniałości. A właśnie. Który jest filmem. Ja mówiłem, ja mówiłem Ci w prywatnych rozmowach, że ja mam pewne opory do tego filmu. Chodzi, chodzi mi o to, że on odrzuca pewną grupę kinomanów, tak? On specjalnie po prostu wydłuża sceny. On specjalnie idzie z troszkę obrzydliwe sceny, w takie w ten mistycyzm. Chodzi tutaj w pewnym sensie o właśnie romansowanie trochę z filozofią, Buddyńską ogólnie, ogólnie z ideą właśnie rekarnacji. Jak tego nie rozumiemy, to na pewno nie pojmiemy nawet, nawet 10 czy 20% tego filmu. Natomiast cały czas. Bardzo, ale to bardzo mnie fascynuje, właśnie to, co zobaczyłem w cmentarzu wspaniałości. To jest taka podróż duchowa samego reżysera, zastanawiają się, co przechodzi właśnie nasza, nasza dusza, jeśli, jeśli coś takiego e, istnieje. Ja cały czas mówię właśnie w, w hipotetycznym tak tonem, ale to dlatego, że ja po prostu nie wierzę zupełnie w to, co w tym filmie jest przedstawione. Natomiast fajnie, fajnie że przedstawiono mi świat, w którym w którym to wszystko istnieje. I to jest absolutnie fascynujące, jak, jak można z taką pogodą Tucha no, mówić o tym wszystkim, co może nas czekać po śmierci, o tym, o tym całym przemianie, która zachodzi, du, zachodzi w duszy. Absolutnie fascynujący film, mimo że przedstawia świat, świat, który, już mówiłem, nie wierzę natomiast przedstawia go tak, tak ciekawie pod względem filozoficznym, pod względem e, możliwości gdybania tego, jak taki właśnie świat duchowy może wyglądać, że ja się zatopiłem w tym, co, co przedstawia. Przy czym jednocześnie, t, tylko, t, tylko powtórzę, no nie, ten film jest strasznie odrzucający i, i to mnie trochę jakoś blokuje, no nie, żeby, mhm, żeby, żeby go docenić. Absolu absolut w absolutnie tak, żeby poko pokochać ten film. Mhm. No, no. Ja, ja ten film doceniam, ale... Mam do niego jakieś zastrzeżenia, też mnie jakoś nie, nie porwał mnie tak, nie zahipnotyzował mnie tak jak rzeka czasu, gdzie, gdzie razem płynąłem z bohaterem tą rzeką, a, a, a tutaj jednak, jednak była jakaś, jakaś blokada, chociaż bardzo fajnie się przenika tutaj ten, ten świat duchowy z materialnym, bo. Nie jest to powiedziane wprost. Równie dobrze na upartego można ten film czytać jako, jako urojenia nie? Mm -hmm. głównej bohaterki, czy, czy w ogóle bohaterów. Tak, tak że, ten... świat, świat snu. Coś tak, takiego, tak no. że właśnie coś w tym stylu. To... Skojarzyło mi się to ze Stalkerem, gdzie też niby, niby nie mamy podanego niczego wprost, a ten świat, ten świat duchowy jest gdzieś tam, ale, ale, ale on jest tak bardzo subtelnie podany. Te znaki są takie subtelne, że można w nie nie uwierzyć. Tak samo mnie... skojarzyło mi się to właśnie z cmentarzem wspaniałości, że on, że tutaj podobny zabieg stosuje. Mm -hmm. No Rzeka Czasu jest w sumie podobnym filmem, też jakoś dotyka właśnie takiej sfery e, duchowej, nie, tak, takiej tak. Nierea nierealnej. Rzeka Czasu ale... chyba robi to subtelnie i właśnie... Może I... tak i może bardziej kupuje też stroną wizualną, która jest bardziej taka monumentalna, że tak powiem, a ten, jest, ten film jest jednak skromniejszy, chociaż, chociaż kompozycje kadru i tak dalej też są bardzo e, starannie zaplanowane, to, to co wszystko jest rzeczywiście dopięte na ostatni guzik, ale nie jest tak wystawne ale na przykład jest taki film e, jeśli chcesz coś jeszcze powiedzieć o Cmentarzu Wspaniałości nie, z nie, nie, już wszystko tak. chyba powiedziałem, co chciałem ale jest taki film, który Gary Reza mówił akurat, że on obraża widza, nie, ale jest taki film arthausowy, który wyszedł i też, spod, i też dzięki Towarzystwu Nowe Horyzonty, który wyszedł do polskich kin e, i uważam, że absolutnie właśnie nie obraża widza wręcz przeciwnie sprzedaj arthaus w bardzo, ale to bardzo przystępny sposób i jest to śmierć Ludwika XIV Aha. Widziałeś ten film? Nie, nie, nie, nie moja jedna, z, jedna z większych moich zaległości zeszłorocznych, jeszcze do nadrobienia, ale chętnie posłucham, co masz o nim do powiedzenia. No właśnie, bo o tym filmie, o śmierci Ludwika XIV mówi się, że to jest taki film, który przedstawia tak, jednego gościa, który umiera przez dwie godziny mm -hmm. i to jest absolutnie nudne. Otóż nie. Wszystko, co się dzieje, łącznie z tym, z tym, co jest umieszczone w tle, cała kompozycja właśnie kadrów, cała kolorystyka, ale również relacje króla z poddanymi, wszystko to, co oni robią, ma jakieś tam znaczenie i ten film owszem, przedstawia gościa, który umiera przez dwie godziny, ale tam jest mnóstwo e, cięć, tam jest mnóstwo cięć i w zasadzie reżyser nie bawi się w odrzucanie widza, e, to jest reżyser e, Abel, e, nie Abel, e, Albert Serra tak przynajmniej pamiętam, że się nazywa, będzie chyba mnóstwo mnóstwo w tym podcaście błędów, jeśli się, jeśli się pomyliłem. Nie, chyba, chyba serra na pewno. No. On generalnie słynął właśnie z takiego długiego slow cinema, które ja pamiętam, że miał, miał taki film Śpiew Ptaków, który absolutnie mnie odrzucał właśnie tą stylistyką, a w śmierci Ludwika XIV okazuje się, że tutaj są cięcia i ten film jest absolutnie przyjemny do oglądania. Nawet przez takiego casualowego widza. Owszem, jeśli zupełnie nie jesteś nastawiony na Odczytywania jak w jakiś sposób obrazu, to cię to odrzuci. Ale ja uważam, że to jest najbardziej przystępne slow cinema, które w zasadzie nie jest do końca slow cinema, jakie można przestawić widzowi. Ja tak widziałem po, po zwiastunie i po kadrach, że tak, tak bardzo malarskie mi się wydawały te ujęcia. Mm -hmm. I, i to, mnie, to mnie jeszcze bardziej do tego filmu właśnie zachęca. E, ale ja tak o swoich właśnie filmach tak arthausowych, które, które jakoś mnie zaskoczyły. Ty masz coś jeszcze? No. Takim największym zaskoczeniem moim, ja już o nim też mówiłem, to jest kobieta, która odeszła, Lava Diaza. Bo spodziewałem się rzeczywiście, to już wiecie, jak słuchacie regularnie podcastów naszych, że to był nasz pierwszy film na Nowych Horyzontach. Moje pierwsze spotkanie z Diazem, o, o którym właśnie się nasłuchałem od Was dużo, że, że właśnie potrafi zmęczyć widza, jednocześnie jakoś tam zafascynować, a, a to jest jeden z jego przystępniejszych filmów, bo trwa tylko cztery godziny, a nie, a, nie, a nie 9, ale ale w ogóle się na nim nie męczyłem i, i to mnie właśnie yy, ujęło, że byłem w stanie przez te praktycznie cztery godziny właściwie cały czas oglądać go w, w skupieniu. Spodziewałem się czegoś bardziej afabularnego, a dostałem konkretną historię. Bardzo ciekawe kino zemsty, ale podane tak <głosy> na ciepło, nie na zimno, właściwie. Tak, Jak, zemsta, zemsta pojawia się gdzieś w trzeciej godzinie dopiero. Tak, no tak, tak. <głosy> Mimo, że, że ujęcia potrafiły trwać kilka minut, po których pozornie nic się nie działo, to ten film jakoś zapamiętałem jako dość dynamiczny, jak na Slow Cinema i absolutnie mnie nie odstraszyło od, od takiego kina, wręcz mnie do niego zachęciło, dlatego, dlatego się ten film zapisał w moim top 10 osobistym najlepszych filmów zeszłego roku. A to ciekawe, co mówisz, bo ja ci powiem szczerze, że dla mnie ten film zupełnie obdarł Lava Diaz'a z tej magii, na którą czekałem, bo wiesz, ja widziałem mhm. wszystkie jego filmy u siebie w domu, dzieląc go jeden na części i to się sprawdza, jak się to poszatkuje, a w kinie to jest męczarnia. Aha. Nawet, nawet dla, nie dla mnie osobiście, naprawdę męczyłem się i ja rozumiem ten film, on jest fajny, on jest dobrym filmem, ale jednocześnie ta cała maniera slow cinemowa, z której słynie Love Diaz, no to hmm. dla mnie na dużym ekranie okazała się no, niczym, nie, nie okazała się niczym przyjemnym. Okay. Może, o... może u mnie to była kwestia nastawienia, bo ja się naprawdę nastawiałem na coś, że no to teraz idę sobie trochę pocierpieć. Tak, <grym> takie tak troszeczkę masochistycznie, zobaczymy co to Bo Ja do ostatniej chwili się zastanawiałem, czy w ogóle chcę oglądać ten film w kinie, <grym> a okazało się, że, że nie było takiego cierpienia, jak myślałem, może to była kwestia nastawienia, gdybym nastawił się, o teraz zobaczę jakieś fajne kino. <grym> <grym> To, to może było inaczej, nie wiem, w każdym razie odebrałem film bardzo pozytywnie i, i jestem w stanie go polecić. No ja też go polecam, no ja nie mów, też nie, nie chcę was odciągać od kina, nie? Spróbujcie się z tymi czterema godzinami, bo to jest dobry film, ale jednocześnie średnio przyjemny seans, nie wiem, czy, czy ja mówię coś sprzecznego, nie, ale no... Jasne, ja tak często mam. Chociaż tutaj u, u, ja, u mnie się to nie akurat nie pokryło, to co mówisz, bo, bo naprawdę seans był w miarę przyjemny, ale, ale rozumiem, rozumiem tak jakby dlaczego, dlaczego taki był dla ciebie. To z tych trzech zwycięzców właśnie tych, tych większych festiwali liczących się w Art czyli właśnie kobieta, która doszła, to jest zwycięzca Wenecji, no to ja wolę mimo wszystko The Square, zwycięzcę Złotej Palmy i duszej i Ciało, czyli zwycięzca Berlina, Berlinare. Akurat no The, Square, The Square mi mniej podeszło chyba, bo się troszeczkę na nim rozczarowałem, chociaż nie twierdzę, że to nie jest zły film, yy, ale, ale, ale Ruben Ostlund miał moim zdaniem poprzedni film lepszy, turysta mi się bardziej podobał, tutaj, tutaj jakby ta komedia mi nie do końca, te, te, ta cała komediowa otoczka tego filmu. Pasowała. To, to ja wiem, że to miała być satyra, ale, ale no nie, nie do końca mi to zagrało. Chociaż, chociaż nie, nie uważam, że to jest zły, zły film. To jest film dobry, ale na przykład do czołówki arthouse zeszłorocznego bym go jednak nie zaliczył. Znaczy, ja rozumiem w sumie twój argument, bo The Square jest też tak samo niezręczny humor, jak w Tony'u Erdmanie. No właśnie, właśnie to coś, coś, coś tutaj tak, podobnie. którego które... się odbiliśmy, ale czu czuję, że ma większy tak, większą moc rozkminkową. Mhm. E, ja tak to bardzo brzydko nazwę. E, ta epizodyczność, która też mi jakoś nie zagrała, bo te epizody w tym filmie są takie jakieś e, nierówne pod względem nawet długości. To jakoś tak wydaje mi się taką mozaiką e, bez jakiegoś większego planu. E, zrobioną. The Square faktycznie jakoś tak odrzuca mnie w ten sposób, ale mimo wszystko e, zawsze jakieś te puenty tych epizodów dawały mi tyle do myślenia, tyle do rozważania, że, że właśnie za to kocham Arthaus, nie? Okay, że że no po właśnie. prostu... No i plus Osmund, który jest konserwatywnym reżyserem e, i dużo osób mi to uświadomiło, e, kiedy tak sobie rozważałem i po tym całej, całej fontannie lewactwa, mm -hmm. <laughs> który... Ja wiem. Ja nie wiem, jak to brzmi potem na podcaście, ale okay. przy, przy tym, mimo wszystko, przy tych wszystkich dość lewicujących filmach, mm -hmm. to bardzo, bardzo miła odmiana. Właściwie, jak się nie wgłębisz w ten film, to też możesz stwierdzić, że on jakiś tam jednak przygląda się lewicowemu środowisku i nie wiadomo, czy nie jestem pewien, czy on krytykuje swoje środowisko, tak jakby, czy tak jakby się od niego odbija, nie? Ale to jest coś, coś, co absolutnie uwielbiam, to jest mhm. po prostu to, co nazywam mieczem obusiecznym. No Czyli, tak, Czyli każdy, każdą hipokryzję, każdą głupotę po prostu siecze równo i potrafi zarówno, zarówno obronić sztukę nowoczesną. Zresztą tam się pojawiają nawet wystawy w tym filmie, bo to jest film. O, tak, mhm. The Square jest filmem o właśnie sztuce nowoczesnej i o takim galerii tego typu sztuki gdzie sam Oslund umieszczał, umieszcza również swoje własne dzieła gdzieś w tym filmie i absolutnie nie śmieje się tak no, swoim własnych ja tego nie dzieł. nie wiedziałem, e, że, tak. to, że tam są też jego, jego rzeczy się Tak, pojawiają. jak kogoś to interesuje, to ja się ostatnio też dowiedziałem właśnie tydzień temu, że ta wystawa, gdzie bohater, bohater wchodzi chyba z synami i tam ma do wyboru, czy, czy zostawi swój portfel i komórkę i zaufa mm -hmm. tak muzeum, zostawi swój portfel i komórkę przed wejściem, czy, czy, czy, czy nie, no to to jest pomysł Oslunda. Mi, mi ten film się im dalej, tak jakby, tym bardziej mi się podobał, jak, im bardziej skupiał się na osobistych problemach bohatera. Nie próbował wszystkiego, całej, całej sztuki nowoczesnej i w ogóle komentarza społecznego zebrać tak do kupy, tylko odpowiada mi osobistą historię o podejściu do drugiego człowieka. Tak, bo ja mówię, to jest długi film, bardzo epizodyczny, i chyba nie wszystko w nim polubimy. Ale każdy może znaleźć właśnie jakiś kawałek dla siebie. Coś, co, co, co ujmie. No. I jest jeszcze jeden taki film w kiniarthauzowym. Na początku mnie nie przekonał, a jak zobaczyłem inne filmy w tym stylu, to, to, to jednak go pokochałem, bo nie da się inaczej chyba i lepiej zrobić tego, co robi Sierra Nevada właśnie Aha. z tematem, który wykorzystuje. Tak Chodzimy o Sierra Nevada. Mhm. Widziałeś Sierra Nevada. No, oczywiście, tak. tak. Też, tak. Też, bardzo ścis też ścisła czołówka zeszłego roku moja. Na początku myślałem, że to jest taki film typu: włącz kamerę, napisz byle jak postaci i niech to się, się dzieje. I jakoś to będzie. Tak, jakoś to będzie. Ale <grym> potem zobaczyłem takie filmy jak Party, jak. Cicha noc tak jak Cicha Noc, dokładnie, absolutnie. I tam wepchano jednak na siłę twisty, jakieś takie rzeczy, które napędzają akcje, które muszą popychać akcję. To nie są absolutnie złe filmy, ale też takie filmy, które zawodzą tym, że nie korzystają z samych postaci w sobie, tylko muszą jakieś tam dramatyczne zwroty akcji gdzieś wpleść w to wszystko. W tym momencie Sierra Nevada wygrywa zupełnie bez tego. Te postaci są sobą. Owszem, tam jest jedna mocna scena, e, która w zasadzie też nie jest jakaś cholernie mocna. Nawet sama postać, pewnie po jakimś czasie się zapomni o tym, co się, co się wydarzyło w jej życiu, ale w Sierra Nevada bohaterowie okazują się być tacy, tacy jacy są i widzimy to obcując z nimi, obserwując ich nie potrzeba żadnych po prostu jakichś tam mocniejszych zwrotów akcji, żadnego kombinowania w scenariuszu żadnego popychania ich do ekstremum nie, wystarczy ich obserwować, jak się kłócą, bo zawsze jakiś tam temat do kłótni, jak się godzą, bo czują, że, że ta kłótnia zmierza do donikąd. Takie, takie zwyczajne mm -hmm. po prostu rzeczy. On się I... nie bawi tutaj reżyser w jakieś takie eskalowanie napięcia, mm -hmm. takie, takie flirty z kinem gatunkowym. Znaczy no, w pewnym sensie to może trochę z komedią, nie? tylko taką gorzką. Nie ma tutaj mm, zabawy formą, Takiej, takiej właśnie jakich, jakichś wtrętów thrillerowych, yy, czy, czy eskalowania tego dramatu, tych bohaterów, ty powiedziałeś, że, że, że to nie jest mimo wszystko film włącz kamerę i, i patrz, że coś będzie, ale, ale, ale on jest tak zrobiony, że my wierzymy w to, że, że, tak, że taka, takie spotkanie rodzinne rzeczywiście mogło być, mogło, mogło mieć miejsce, bo nie ma tam niby nic nadzwyczajnego, ale jakoś, jakoś te dialogi, nawet to, jak ci bohaterowie się zachowują, nawet najmniejsze jakieś gesty ich i tak dalej. My ich to jest długi bardzo film i my poznajemy tych bohaterów coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej i się tak jakby ja się. W pewnym momencie w tym filmie poczułem, jakbym siedział już z tą własną rodziną. Nie Niby mnie odrzucają, ale, ale jednak coś tam mnie do nich ciągnie. A też na początku trudno mi było w niego wejść. Dopiero gdzieś tak, nie wiem, w drugiej godzinie już poczułem, że o, już jestem w domu, nie? To trochę może tak, jak jak robią z nami seriale jakieś, telenowele, tylko że tutaj oczywiście w formie artystycznej, nie? Tak, tak. I e, żeby nie było, ten film nie jest taki jakiś ultra właśnie naturalny, że nie jest, że on wcale nie jest totalną improwizacją, jest zaplanowany, skrzętnie to faktycznie przyciąga, przyciąga nasze oczy, tak? E, ale nie robi tego tak bezczelnie, nachalnie, żeby po prostu szan nie szantażuje nas, no nie? W żaden mm -hmm. sposób. Tak, tak, właśnie. No i co jest też e, super, co, co odkryłem gdzieś po drugiej e, godzinie, ja myślałem, że ci, ci wszyscy bohaterowie są antypatyczni, ale e, oni na swój sposób e, się kochają ja zauważyłem w tym wszystkim rodzinną miłość, mimo, że się nie znoszą, to mimo wszystko no, jest w tym wszystkim właśnie ta, ta nic sympatii, taka, taka nawet czysto, czysto biologiczna, nie, do swojej rodziny i to jest fajnie, że ujęto to w filmie, który niby krytycznie pogląda na taką właśnie stypę, tak, na stypę, gdzie po prostu grupa, rodzina, która dobrze wychodzi tylko na zdjęciu, to mimo wszystko gdzieś tam przejawia tak subtelnie te, te nicie sympatii mi się to mm. absolutnie podoba. No. Tak, ja się zgadzam. Też, też coś takiego tutaj dostrzegłem mimo wszystko. A jest na przykład inny film rodzinny, który absolutnie mnie zawiódł w, w roku 2017, e, czyli Happy End. E, też krytycznym okiem na rodzinę, ale bardzo, ale to bardzo grubie mi, szyte. I ja, ja już mówiłem, że Hanekego uwielbiam. Czekałem strasznie na ten film i e, to jest najgorszy jego film, mm. bo on podzielił ten film ostro na epizody. Raz, że jest autotematyczny, a dwa, że te epizody mają jakieś puenty, ale zupełnie nie wykorzystuje każdego z tych epizodów przez tą swoją właśnie taką flegmatyczną, taką powolną formę. On ciągnie każdy z tych opowieści i w zasadzie przez dwie godziny nie potrafi w ten sposób zapełnić, zapełnić czasu ekranowego i też zapełnić tej wizji nam postaci. One wydają się takie marionetkowe. No ja, też się, ja też się na tym filmie zawiodłem, ale myślałem, że może przez to, że za bardzo nie znam reżysera, wybiórczo bardzo, bardzo znam jego filmy, a, a się dużo na naczytałem i nasłuchałem, że on w tym filmie często czytu, cytuje samego siebie i jakaś taka, to jest, nie wiem, podsumowanie jakiejś jego twórczości, więc może by miał szerszy odbiór, jakbym jakby znał go tak dobrze jak ty, ale skoro mówisz, że tutaj też pod tym względem też jakoś nie, nie czułeś satysfakcji, no to może po prostu jest nieudany. No, nie jest złym filmem, ale zdecydowanie występ poniżej poziomu, do którego przyzwyczaił nas artysta. Ja jeszcze chciałem wspomnieć słówko o Ghost Story, no, a no chyba... właśnie, to, to, już, a to już nie kino środka. No właśnie, nie wiem, widzisz. I tu też też miałem problem, gdzie, gdzie ten film zaliczyć. Bo, bo mogłem go zaliczyć niby do kina środka, ale, ale scena 10-minutowa jedzenia ciasta muszę odrzucić widza takiego, który, ogląda, który nie ogląda art a, a z drugiej strony on bardzo w taki za pomocą popowych wręcz środków mówi o, o jakichś rzeczach elementarnych, jak przemijanie, jak, jak, jak, jak wieczność. Jak, jak i, i tak dalej, więc, więc trudno mi go jednoznacznie tutaj sklasyfikować ten film, ale mimo wszystko po seansie nie byłem jakoś zadowolony właśnie ze względu na tą nadmierną popowość, jakieś takie właśnie piosenki sentymentalne, trochę rzewne, sam, sam motyw umierania i przemijania właśnie ubrany w kostium, ducha w prześcieradle, nie do końca do, do mnie, to ze mną... Yy, grało, ale im więcej o tym filmie później myślałem po seansie, tym bardziej on mi się zaczął podobać i tak jakby teraz o nim myślę dużo cieplej, więc, więc jednak też bym go chciał wyróżnić dlatego w tym podcaście, że tylko no, cały czas też mam problem z klasyfikacją, a ty by mówisz, żeby jednak byś zaklasyfikował go tak, bardziej Tak, tak, tak, tak, tak, zdecydowanie i nawet, wiesz, między innymi dlatego, że, że mi ta popowość się podobała. Mhm. Jak ja skrytykowałem na przykład żonę Ripan Winkle, obczajcie sobie podcast o pięciu smakach, za to, że jest zbyt popowy, zbyt taki japoński, mangowy, mhm. e, tak y, już... Y ghost story, korzysta z archetypu ducha w taki bardzo, bardzo szeroki sposób, nawiązując do literatury grozy i tak dalej, a jednocześnie to, to, to w żaden sposób nie jest film, który ma straszyć. Mhm, tylko no i właśnie absolutnie. korzysta z tego, jak widziano duchy w powieściach, w horrorach. To jest fajne. To jest absolut, absolutnie bardzo, bardzo miłe dla oka i miłe dla mojego gustu, nie? Mhm. E, więc ja, mi się to podobało. E, ja nawet bardziej właśnie estetycznie mi po, podszedł ten film niż samo przesłanie które jest, tak, jest jakoś tam dyskusyjne. Tak. Nigdy nie dysku, dyskutowaliśmy za bardzo o tym filmie, ale myślę, że udałoby nam się nagrać fajny podcast o samym pewnie. tym filmie, no pewnie, tak. roz, rozważając, co on na, dla nas znaczy. Ale estetyka jest dla mnie trochę wyżej niż, niż sama treść. No, a to u mnie odwrotnie właśnie, Bo mimo, mimo wszystko. Chociaż, chociaż też mam zastrzeżenie, że ten film tak jakby chciał powiedzieć za dużo, za pomocą takich środków nie da się, uważam, że nie da się dobrze powiedzieć o tym, o czym on chciał powiedzieć. Nie jest do, dla mnie to do końca spełnione dzieło, ale, ale warto odnotowania. Eee, czyli co, przechodzimy w ogóle do kina środka? No myślę, że jak tak. już... Skoro już, je, już, już się nie, jakoś tam trochę zanurzyliśmy. Czyli idziemy trochę bardziej w stronę mainstreamu eee, i kino środka, no właśnie, czym ono jest, ja do końca nigdy nie wiem. Eee, dopiero jak obejrzę film, to mówię, to jest kino środka i zazwyczaj. O... <laughs> I zazwyczaj to kino środka oceniam bardzo chłodno, bo kino środka to zazwyczaj jest takie nie wiadomo, co. Eee, takie chcę być. Dla każdego, to... czyli dla nikogo, tak. Niby jakieś poważne tematy, ale żeby nie, za bardzo się nie, nie zagłębiać, bo yy, zepsujemy fabularne możliwości filmu dramaturgiczne i takie tam. Yy, ja oglądałem na przykład taki film Jestem Rosa. Ten temat, który on porusza, czyli kobieta tak w wieku mm -hmm. tych 30 chyba iluś lat, zaczyna się zastanawiać z czego ona pragnie w życiu. nie? Temat, który można dość dobrze do, dość dobrze, tak, oddać. W filmie Take This Walls fajnie wykorzystano ten temat, ale no, ten film zupełnie omija temat, żeby się za bardzo w niego pójść. Pokazuje tylko dwie drogi i że trudny i wybór jest trudny. Taki film zupełnie, takie filmy zupełnie mnie odrzucają. To jest to, to co ciągle ja mówię, ale w kinie środka odnalazłem kilka filmów, które bardzo mi się podobały i na przykład Sława. Nie wiem, czy widziałeś ten film. Nie, nie widziałem, nie widziałem. Prymci od nas z redakcji mm -hmm. widział i sam, sam go nawet polecił, znaczy w sumie mi, mi go odradził, bo widziałem poprzedni film e, reżyserów. Który ci się nie podobał, on go A, mówił, że absolutnie. są podobne, ale, ale tutaj <laughs> inne miałeś odczucia, tak? Tak, Sława jest filmem, który dalej nie do końca idzie w stronę jakiejś głębszej analizy, ale jednocześnie jest bardzo przyjemny A, angażuje Ja nie lubię tego argumentu Ale absolutnie angażuje I to po obu stronach barykad, bo ci bohaterowie, co jest fajne, są szarzy. Oni, jedna, jedna bohaterka jest w zasadzie można powiedzieć, że taką osobą, której raczej nie kibicujemy, tak? Raczej jesteśmy zupełnie wobec niej, nie, nie tyle obojętni, co nie lubimy jej na samym początku i mamy bohatera męskiego, który znowu jest bardzo sympatyczny, ale do końca nie umie walczyć o swoje prawa i dzięki temu nie do końca sympatyzujemy z każdym z nich, ale w pewnym sensie umiemy ich zrozumieć. I cały konflikt, jaki yy, wynikają w filmie Sława na linii bohaterka, bohater jest wiarygodny, powoli, powoli to wszystko... A to jest trochę jakiś jak konflikt na zasadzie człowiek kontra system, coś takiego? W pewnym sensie tak, bohaterka jest reprezentantką systemu właśnie, nie? a bohater to właśnie taki skromny, skromny nie niewyuczony, ale jednak szlachetny tak człowiek. Fajnie, fajnie mi się to oglądało, ja też nie do końca umiem powiedzieć czemu jestem Rosa mi się nie podobała, czemu Sława mi się podobała, ale to jest taki film, który doceniam, doceniam. Ty masz, ty masz jakieś takie kinośrodka, które można nazwać z, z czystym sumieniem kinem środka. Chyba, znaczy no właśnie też mi tutaj bardzo trudno to klasyfikować, ale The Florida Project chyba będzie takim filmem. Mm -hmm. Tak, Tam, tak. Blockbusterem chyba nie jest, więc... No zdecydowanie. Art house te też... Chociaż te kolory. No właśnie, Art House'em też chyba nie za bardzo, więc... więc może... Chociaż ta fabularność. No tak, więc tutaj myślę pasuje, chociaż ja... Z tym filmem jest ciekawa rzecz, bo... Oglądałem wcześniej Bandarynka Bakera, w ogóle bardzo nie polubiłem tego filmu odbiłem się od niego całkowicie. Wydawał mi się właśnie taki bardzo wulgarny, rozkrzyczany, drażniący. A, a tutaj, Florida Project taka a tutaj nie właśnie, jest. A tutaj Baker zrobił to samo właściwie. Też mamy bohaterów, którzy są wulgarni, rozkrzyczani i drażniący, ale mnie to ujęło. Bardzo. Dlatego może, że to są dzieci, nie? <śmiech> e, może tak. Że... Z perspektywy dzieci. No jakoś, nie wiem, przyjemnie mi się mimo wszystko ogląda dzieci na ekranie niż transseksualne prostytutki. Przepraszam. Kogokolwiek. <śmiech> e, wiesz co, wiesz to akurat The Florida Project jest filmem przyjemnym. Fajnie się ogląda właśnie przez, przez ona estetykę, to, to, to, to aktorstwo też dziecięce, które do końca nie jest tak e, super, ale ujmuje, w wielu momentach ujmuje, a jak, jak mówię, ja dzieciom więcej potrafię wybaczyć w kwestii aktorstwa i jeśli potrafią nagle złapać po prostu, złapać za serce z tym, jak zagrały, tak tutaj... po prostu chce się wstać i bić brawo, nie? Willem Dafoe w tym filmie też jest świetny, więc... Też tak, jest to... świetny, zupełnie inny niż Zawsze. I, to, i to mnie też też ujęło, że ja, ja, na, ja nie przypuszczałem, że, że ten człowiek jest w stanie zagrać taką ciepłą rolę. Ale, ale Florida Project, no kurde, ja kiedyś mówiłem, że byłem na tym filmie, na dyskusyjnym klubie filmowym go widziałem i na, dyskusja, na dyskusji pojawiło się kilka osób, które nie widziało żadnych zalet w tym filmie i ja nie bardzo potrafiłem wytłumaczyć no właśnie, po co on jest, czy ten film, sceny są uzasadnione, czy to, to, to nie jest właśnie taka Przegląd, scen z życia marginesu. Trochę tak, ale chyba chyba to jest u niego. On zawsze lubi patrzeć, przyglądać się temu marginesowi, tylko że właśnie on patrzy z, z, taką, z takim ciepłym z sympatią na, na, na ten margines nie stygmatyzuje na pewno tych ludzi a jednocześnie pokazuje jakiś problem w taki właśnie sposób bardzo przystępny że my tych bohaterów mimo wszystko potrafimy polubić jakoś im współczuć ale nie ma to jednak znamion szantażu emocjonalnego mimo wszystko Pewnie tak, ale wiesz co, jest taki film, który bardzo podobny temat opowiada, w bardzo podobny sposób, a lubię go jednak dużo bardziej, czyli American Honey. E, ki też kino środka e, i filmy, który ujął mnie, e, przy czym tutaj chyba nie ma do końca tego ciepła wobec bohaterów. Ja ich nie do końca lubiłem, ale to jest w ogóle fajne spojrzenie na American Dream, bo reżyserka, brytyjka Andrea Arnold e, z Pogląda na ten amerykański sen jako też na taką właśnie stygmat każdego, kto się urodził w Ameryce, bo każdy rodzi się od razu tam z przeświadczeniem, bądź z tym co mówi mu popkultura, pop czyli z tym, że możesz być kimś zawsze, wszędzie, i powinieneś do tego dążyć, żeby być być gwiazdą i tak dalej i mamy tutaj osoby, które zupełnie nie są przystosowane do tego, żeby zostać tymi gwiazdami, które wręcz wykorzystuje się wmawiając im to i, i to jest takie smutne, bardzo smutne ci bohaterowie, zupełnie jakoś nie, z nimi nie sympatyzowałem, a jednocześnie bardzo fascynowało mnie, jakie społeczności tworzą jak się, jak się właśnie ro, rodzi ta ich właśnie przyjaźń, jak ta przyjaźń jest krucha fajne spojrzenie na pewną grupę rzadko, rzadko widzę coś takiego w kinie. I absolutnie uzasadnione jest to, że ten film trwa 2,5 godziny, moim zdaniem, chociaż dużo osób mówi, że się dłużył. Te filmy są bardzo podobne. Moja koleżanka powiedziała, że, że ten American Honey mógł być sequelem w The Florida Project, <głos》. <głos》, gdzie bohaterka właśnie jest o te 10 lat starsza. Co, co nawet by się może, może i w jej życiorys jakoś można by było wpisać, nie, bo to jest oczywiście podobne środowisko cały czas mm -hmm. i American Honey bardziej idzie w stronę kina drogi przy przedstawieniu tego i, i, to, i to jest też, też, też, też ciekawe, też, też, też grają na Turszczycy, więc, więc filmy bardzo dla mnie podobne, ale jednak jak jakiś powodów, nie wiem, dokładnie obiektywnie z jakichś wybrałbym jednak Florida Project. Pewnie dlatego, że też jak mówimy o wizualiach, to, to bardzo mi ta, ta pastelowa estetyka się, się podobała, chociaż American Honey też było kolorowe, też, też było takie, ale, ale jednak te kadry w, w, w Florydzie chyba zaważyły na tym, że bardziej lubię ten film. Ale mówić, że, że porusza ten problem jakoś głębiej American Honey niż, niż Florida Project, myślisz? E, może nie tyle ten sam problem, co, co, co bo nie widzę tutaj takiegoś wiary w American Dream, oprócz tego, tej opcji Disneylandów w y -y -y. e, Florida Project, natomiast e, ciekawy problem jest w ogóle poruszony właśnie w American Honey. Ja rozumiem, że American Honey może odrzucać, no bo tam mamy, jak zsumować, to 30 minut, gdzie oni słuchają Mumble Rapu, tak? I tak, sobie... tak. <taki> tak. Więc e, w pewnym sensie też, to, to też może, tak, cała ta hip-hopowa estetyka, to, to, to właśnie e, może boleć, ale ja odnajdywałem w, te, w tym takie cechy, które po prostu łączą, jednoczą, tworzą rodzinę z tych bohaterów. Dla mnie to może trochę zbyt chłodno podane było, bo, bo rzeczywiście mm, to, to, co ty odbierasz jako zalety, jak zrozumiałem, że, że to mm -hmm. jednak ona się jakoś tam bez jakiegoś specjalnego sentymentu przygląda jak temu środowisku, że to jest jakiś tam portret tego środowiska. Ja jednak jak taki typowy filmowy normik klubie wejść jednak w postacie mm. i się z nimi jakoś tam utożsamić. <laughs> Wiem, że to trochę... <laughs> No ja, ja, to, ja to rozumiem, no. eee, mam nadzieję, że ktoś to zrozumie też, bo ja szczerze ci powiem, że ja nawet gardziłem tymi dzie dziećmi z Florida <śmiech> Okej. Okay. Ja od razu widziałem, co z nich wyrośnie, więc... Tak, nie no, ale to, to, też, jest, to też jest jakaś tam druga strona medalu, która, która jest zrozumiała, jak, że tak powiem. Bo one były te dzieci bardzo też wkurzające, irytujące, ale, ale w niektórych momentach były tak rozbrajające, że, że, że tak jak ten, ta postać default, ja bym im wszystko wybaczył. On, on był taki właśnie, że niby tutaj je, ich zachowania mu się... Te nie podobały. Tak, na przykład właśnie, właśnie jak widzieliście, to, to wiecie, o, o czym mówię. Ja tak właśnie miałem podobne podejście do tych dzieci, jak, jak ten no. menadżer hotelu. Przy czym ja mówię tutaj też o, o personalnym takim podejściu do bohaterów, a mi się wydaje, że oba filmy akurat mają tą wspólną cechę, że, że do bohaterów możesz podejść jak chcesz. To, to, jest, to jest jednak chłodne mimo wszystko spojrzenie. No, ja nie widziałem tego, tego potrzeby, tak że musisz lubić naszych bohaterów. Oni są jacy są. Mi się wydaje, że, że w obu filmach tak jest. Chociaż we Florida Project im dalej, im bliżej finału, znaczy tym, tym bardziej może jakoś, jakoś troszeczkę tam jakieś, jakieś emocje stara, stara się z nas reżyser konkretne o jakieś wyłuskać. A jeszcze co do kina środka, tak? Myślałem sobie, kino środka, no właśnie, z czym się kojarzy? No kino oscarowe. I mamy dwa filmy oskarowe, które weszły do kin polskich chyba w styczniu oba, albo w styczniu i lutym, no żeby tak, nie, nie, nie zapeszyć, tak? tak. tak. Wydaje, Wydaje mi się, że nawet w styczniu, bo wiem, że byłem na no. nich tego samego dnia w kinie. O, widzisz. I dzielą, ale to bardzo dzielą e, polską publiczność, czyli Manchester by the Sea i La La Land, który jest lepszy, po prostu to jest bój, który przez cały rok, 2017 trwał, wreszcie się skończył, no ale chociaż chociaż odbudujmy go, zwłaszcza, że ty jesteś po innej stronie barykady niż ja. Ja wolę La La Land. Tak? No, dla mnie oba są wspaniałe, ale jednak Manchester był no, najlepszym filmem zeszłego roku dla mnie, więc, więc tutaj nie miał za dużo konkurencji. Ale też dlaczego właśnie, dlaczego wolisz La La Land? Co, co, co ci się nie podobało w Manchesterze, że jednak Albo to coś znaczy... mi tak bardzo podobało w Lalalandzie. Znaczy jakby każdy, tak, ka każdy psycholog podszedł do tego, to by powiedział, nie, że, że jeden gościu, tak, film o rodzinie no <grym> bardziej docenił, tak. a ten Adrian, tak, docenił film o, <grym> o tym, e, nie rodzinie tak, no, mamy tutaj jednak jakieś tam wybór, wybory właśnie takiej no bardziej, tak. bardziej e, młodego człowieka. Mhm. Te, te filmy generalnie jakoś tam też bardziej chyba odnoszą się do naszych, naszych e, sytuacji życiowych, spojrzenia no tak, tego, co, tak. co, co dla nas pewnie bardziej ważne, nie? Ale już omijając właśnie te aspekty No to ja nie zobaczyłem W Manchester by the Sea żadnej Jakiejś takiej e, ciekawszej formy To jest kino takie sandensowe Na pograniczu już kina oscarowego No jednak, e, jednak ta Nawet e, scena, za którą wszyscy kochają Michelle Williams e, To jednak ona nosi znamiona szarży Casey Affleck na przykład zagrał świetną rolę I to, to też doceniam, ale jednocześnie właśnie Cała ta tragedia, która jest w tym filmie Gryzie mi się Z e, tym całym humorem ten cały wątek właśnie siostrzeńca i tego, że siostrzeniec chce zaliczyć przez cały film, no jakoś tak mówię, zawsze mi się kojarzył z jakąś taką komedią bardziej młodzieżową niż poważnym filmem i to wszystko no, nie zagrało mi, przy czym to jest bardzo fajny film, tak, ja bardzo, bardzo go lubię, nawet nie tyle fajny, co bardzo dobry, bo, bo w, tym, w tym momencie fani już, już po prostu ostrzą noże, żeby dorwać tego cholernego podcastera, jak on wygląda, szkoda, że nie wiemy, nie? Ale, ale jednocześnie Manchester by the Sea kurczę, jakoś nie wybija się ponad to, co, co, co, co widziałem tu i tam w Sandensi. No mi właśnie te, ta, te, co mówisz, te elementy, które pozornie do siebie nie pasują, jakoś idealnie zagrały, przez to, że żaden z nich jakoś się nie y, na pierwszy plan nie wychodził. Y, ten dramat, który jest ogromnym jakimś dramatem bohatera, właśnie mm -hmm. on jest tak podskórnie zagrany. On, no, też dzięki właśnie dzięki roli Afleka, że on potrafił tak jakby w te wszystkie emocje jakby zamknąć w sobie i pokazać to na ekranie. Wiemy, że on coś cały czas coś tłumi, ale nie wiemy do końca co. I nigdy to tak nie, nie wybucha nawet na takiej zasadzie, jak, jak jakiś, jakiś typowych takich y, halbarkowych dramatach. Gdzie, gdzie się robi łzawo i zaczynamy płakać i potrzebne nam są chusteczki, tylko zawsze to jest yy, właśnie gdzieś tam siedzi to głęboko, ale nigdy nie jest do końca wypowiedziane i to mi właśnie w tym filmie najbardziej ujęło. Mm -hmm. Że to był taki Dramat, jaki, jaki ja właśnie chcę oglądać, bez mówienia mi, kiedy ja mam się wzruszać, czy, czy kiedy ja mam to przeżywać. On po prostu pokazuje mi pewną historię bohatera, który jest właśnie bardzo ciekawym bohaterem z tego, względu, z te, z tego powodu, o którym mówiłem, bo, bo jest introwertykiem, a bardzo rzadko introwertycy są dobrze przedstawieni moim zdaniem, na ekranie. Bo to trudno jednak jest przedstawić gościa, który okazuje jakieś takie szczątkowe emocje. Mm -hmm. Nie, rola jest absolutnie świetna, świetna. ale no, ja mówię, wolę, wolę La La Land, który jest w pewnym sensie kiczowa tym filmem, ale jednocześnie e, tak fajnie gra właśnie z tą estetyką muzykalu, a jednocześnie jest takim indie musicalem w tym sensie, że nie jest tanim Muzykalem, bo jest stworzony chyba już pod ten wyścig Oscarowy. Było nie było, reżyser miał świadomość, że zostanie nominowany, widząc już to, co, co się rodzi no na jego tak, oczach. Tak, to jest film stworzony niejako pod kult nawet można Tak, Tak, tylko jednocześnie dał aktorom możliwość pofałszowania, właśnie potańczenia, wiedząc, że nie są najlepszymi, najlepszymi na świecie tancerzami i to też jest ciekawe to też jest ciekawe, to jest takie bardziej naturalne to, to nie jest, ja, ja widzę w tym filmie w La, La Landzie, widzę dużo miłości właśnie bardzo, i do, i do kina i do muzyki, i to mnie chyba najbardziej ujęło forma jest świetna ja ogólnie nie przepadam za muzykalami a, a ten mi się oglądało dobrze i, i nawet ta słodycz bijąca z tego filmu, jakoś tak fajnie uzupełnia się z tą goryczą i, i rzeczywiście też bardzo lubię ten film ja nie mogę, powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że on jest zły bo to jest też moje top 5 zeszłego roku Roku. Więc, więc yy, tak, ja się z Tobą zgadzam, że, że, ten, że ten film jest świetny. No cóż, to, to się nawet nie pokłócimy za bardzo. No nie, nie, nie pokłócimy się, bo to są dwa, dwa wspaniałe filmy dla mnie. <laughs> więc, yy, a tylko, tylko zdecydowało to, że, że bardziej jakby został we mnie Manchester, i, i tylko dlatego go, go wolę, ale, ale jakoś tak jakby miał je, je zestawić ze sobą, no ja nie potrafię jednoznacznie pokazać, że to jest lepszy film, to jest gorszy film. To co, to jeszcze, jeszcze sobie jakiś film y, z tej kategorii y, przypomnimy, znaczy przypomnimy albo, albo wspomnimy. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o filmie po tamtej stronie. Po tamtej stronie. O, tu... To tego nie widziałem a, akurat. Okay. Też nie wiedziałem do końca, gdzie go mam zaliczyć, bo to jest kino społecznie zaangażowane. Jest problem syryjskich uchodźców, którym ja już, no delikatnie <grym> mówiąc nie wiem, żygam. <grym> <grym> żeby, żeby jeszcze nie a, a tutaj mnie, Kaurizmaki zrobi coś takiego, czego ja się kompletnie nie spodziewałem. Cholernie, ostro dobrą komedię, znaczy ostrą. To nie jest jakiś humor czarny czy, czy jadący po błędzie, tylko to jest tak, tak nieszablonowy humor w tej, w tej kwestii, że, że ja nie spodziewałem się zestawienia właśnie komedii z tym tematem, bo to jest, bo to jest ciężki temat. Finlandia jako, jako jednak <grych> kraj, który nie jest dosyć przychylny uchodźcom. Historia jednego z nich i jakiej, jakiejś takiej trudnej trochę przyjaźni z, z kapitalistą właściwie można powiedzieć i, i to, to jak on godzi dwa różne światopoglądy, to, to, to naprawdę ja byłem tym zachwycony, że to jest film, gdzie lewak z prawakiem moim zdaniem mogą sobie podać ręce, a, a rzadko czegoś, coś takiego w kinie widzę. I, i jeszcze to jest zrobione to z humorem i w stylu Kaurizmakiego. Nie wiem, znasz, znasz w ogóle jego, jego filmy? A wiesz co, że ja widziałem chyba jeden film z lat 80 i tak mi się skojarzyło po prostu z takim yy, finlandzki Bareja, tak tak tak pomyślałem o nim o nim jak oglądałem jego filmy z lat 80 natomiast no, nie, znam, nie znam jego w twórczości ogólnie rzeczywiście no chyba porównanie do Barry jest dobre bo te jego dialogi są takie trochę mm, dziwne one, one, są one są świetnie napisane też trochę to jest humor taki oparty na takich niezręcznościach ale, to ale taka jest specyficzna taka jakby mechaniczna gra aktorska tworzy tworzy coś, coś takiego trochę odrealnionego a jednocześnie bardzo angażującego. I świat też jest bardzo ciekawy. Bo to jest niby nasz współczesny świat ale tam w ogóle nie widzę cyfryzacji u niego i podobno to jest z tego, co czytałem u niego, to jest właśnie nagminne w każdym filmie. Tam cały czas się używa maszyn do pisania, yy, słucha się płyt winilowych, w ogóle nie widać cyfryzacji, mimo że teoretycznie dzieje się to współcześnie, bo, bo są elementy, które na to wskazują. Więc, więc, więc to też jest jakiś taki autorski, ciekawy, ciekawy świat i w tym właśnie yy, w tym, no, to wszystko jest spisana, ta, ta historia, o której mówiłem. No, naprawdę, naprawdę polecam. No, ale on to wyśrodkowuje, bo w tych filmach, yy, które, które ja widziałem, to on adaptował Szekspira w swoich pierwszych filmach i też adaptował właśnie w takim świecie. A, więc... Okay. <głos> <głos> więc w drugą stronę to też idzie. <głos> tak. no. ja, ja czuję, się, czuję tak, ciężar tej rekomendacji, ale jednocześnie cały czas czuję, że powinienem Kaurilis-Mackiego poznać od, od początku, żeby no pewnie de, tak. gdzieś dotrzeć do, do tego jego ostatniego filmu. Pewnie no. tak, bo dość dużo ludzi mówi, że to jest jego najgorszy film mimo wszystko. Aha. Więc, <głos> więc, więc chciałbym zobaczyć te, te lepsze też. E, to co? Blockbustery, nie? <śmiech> nie, nie? Nie udawajmy, że nas interesowało to, co uwiadamy od godziny. <śmiech> <śmiech> Czyli blockbustery czyli po prostu rzeczy, które tak nas urzekły technikom, a wszystkim mogły nas urzec, w końcu to blockbustery nie? nie muszą być głupsze niż kino art house'owe nie? chociaż, chociaż niektórzy tak myślą, nie, nie po to mówiliśmy tyle ich w naszych podcastach, żeby teraz no, zdecydowanie. dyskryminować, chociaż zostawiliśmy sobie na koniec, tak jak na deser, na deser. E, więc tak co z blockbusterów jest najlepsze, zacznijmy od tego no. e, film o klaunie, tak no który tak. już omówiliśmy e, Strasznie mi się podobał To, to, to, to jaki jest horrorowy, ale e, Horrorowy, tak e, Już sam w sobie Ale w jaki sposób w mainstreamie przedstawia grozę W jaki sposób umiejętnie straszy A jednocześnie ma fajne postaci Strasznie fajne dziecięce postaci Ale z drugiej strony mamy ten film, który Jest dla mnie jeszcze ciekawszy Tematycznie, czyli Spider-Man Homecoming kiedy mamy przedstawiony wybór życia licealisty, który musi zdecydować, co chce robić w dalszym życiu, no a on chce być superbohaterem. Strasznie ciekawe podejście do tematu. Spider-Man Homecoming chyba jest jednak lepszym filmem, tak? Teraz sobie po prostu zdecydowałem. I to są, to są dwa moje ulubione takie blockbustery tego, tegoż roku. A ja zapytam tylko, czy Blade Runner nowy to jest blockbuster, czy... czy tak, czy... tak, to jest, blade, to jest blockbuster. Specjalnie jak Ci podsyłałem listę moich tytułów, to go nie umieszczałem. Mm bo tak niespodziewanie go ugryziemy. No. Aha, tak, tak, bo się zastanawiałem właśnie, czy, czy, jak, gdzie go zaklasyfikować, bo to jest blockbuster dosyć nietypowy, dlatego dlatego się zastanawiałem, ale jednak ale jednak tak, no, to jest, to jest wystawny kino, to jest kino takie właśnie, które ma na siebie zarabiać i stwarzać, dostarczać rozrywki, chociaż wiele na pewno ludzi się od niego też odbije z tego powodu, że, że, że nosi, że to jest blockbuster, który nosi znamiona slow cinema. Tak, to znaczy, wiesz co, ja się odbiłem, bo to jest slow cinema, które jest bardzo blockbusterem. Powiem Ci właśnie, że ja dzisiaj, dzisiaj dopiero zobaczyłem w, w całej okazowości. Głupio, głupio to mówić, ale dzisiaj zobaczyłem dopiero w całej okazłości, jak my na pełnej sali e, zagłosowaliśmy na, na ten top, jak, jak wyszedł wynik i byłem zdziwiony, że na trzecim miejscu dajemy Blade Runnera, Aha. bo mi się ten film, ja go nawet nie umieszczałem chyba w stopce swoich 20%. najlepszych nie, nie, filmów. Nie, nie to jest film absolutnie przyjemny do oglądania w kinie, taki fajnie kolorowy mm -hmm. i tak dalej, tak, ale... Tak, jak się go świetnie oglądało właśnie w kinie, jest, jest mm -hmm. wizualnie, jest najlepsze chyba w tym roku. Ale kurczę, ta cała też wizualność, to ona e, jest oparta na tym, czym był Blade Runner e, pierwszy. pierwszy, tak. E, te kolorki, kolorki pustynne wprowadza Villeneuve i ja czuję w tym filmie Ewa. E, to ca całe przestawianie postaci to jest super, super, nie? Ale jednocześnie ta intryga i to, to, to, nad czym on się zastanawia w kwestii właśnie człowieczeństwa, to, to nie umywa się nawet to moim zdaniem do Blade Runnera z 1982 roku. No niestety, no scenariusz jest najgorszym akurat elementem tego filmu i cała intryga, szczerze mówiąc. No jest tam wątek, który ja uwielbiam, to jest właśnie to jest relacja bohatera z stuszną inteligencją. O, ale ja ci powiem, że dla mnie to jest chyba najbardziej przewidywalne, najbardziej takie, kurde, już wymęczone w kinie science fiction. E, pewnie w kilku odcinkach Black Mirror to mieliśmy, pewnie może już omówiliśmy jest, kilka może, filmów. Może i tak, ale, ale dla mnie jakoś, jako, jakoś mnie to urzekło, nie wiem, to, w którym kierunku ten wątek się rozwinął i jego, jego konkluzja tak jakby była dla o. mnie dużo bardziej interesująca niż, niż cała ta główna intryga. I o i puenta tego po prostu, tego wątku, no to, to, to dla mnie taka oczywista. Tak? A mi się właśnie tak bardzo podobało ta puenta. Chodzi ci o tę scenę z hologramem tym wielkim? Tak, tak, tak, tak. tak. Każdy będzie pewnie wiedział, wiedział, o co nam chodzi. Krytykuję ten film. Też pewnie będą mnie nienawidzić za to, ale jest tu też jedna rzecz, która dla mnie była tak wykalkulowana i tak mnie odrzuciła tego filmu. Mianowicie tu jest wspaniała muzyka. Muzyka w stylu Wangelisa, która nie jest robiona przez Wangelisa, czyli w zasadzie to, to tak bardzo imitacja, ale tam, ale tam właśnie, znaczy akurat muzyka też też nie lubię akurat muzyki w tym filmie. Yy, tylko że ja tam właśnie mało, tam gdzie jest, jest nawet imitacja Wangelisa, to dla mnie okej, okay, jest spoko. Tylko że tam ten zimmer, yy, mam wam wrażenie, że on tam przepisał pół ścieżki dźwiękowej z dunkierki, co zupełnie mi nie grało. Wiesz, nie widziałem akurat Dunkierki plus Zimera w ogóle Nie znam aż tak bardzo, jeśli chodzi o... Nie oglądam Nolana nałogowo Ale no to, to, co zobaczyłem w tym filmie To jest... no wszystko jest nie do końca Nie do końca podoba mi się intryga Ten cały wątek w tle też no, Ta strona wizualna jest fajna, ale trochę zżyna Z tego pierwszego Blade Runnera Ta postać, postać w ogóle głównego bohatera no, też jest tak wystylizowana, tylko że jest bardziej milcząca, ale to go Ryan Gosling, nie? E, więc no, trzeba się spodziewać. No, musi tak być i ostatecznie fajnie, podobało mi się tylko fajnie, jak rozegrano tutaj scenę akcji. E, to jest bardzo, ale to bardzo wysokobudżetowy film. A jednocześnie, kurde, tutaj czułem, że te sceny akcji są realistyczne. Czułem, czułem to napięcie i to, że w każdej chwili po prostu bohaterom może się coś stać, bo oni nie obkładają się jakoś y, pięściami, y, nie szczelają y, przez, przez 10 minut. Nie, to, to są dość realistycznie rozegrane sceny akcji, jak na oczywiście możliwości blockbustera. To, to mi się podoba. To jest dobry, fajny film wizualnie, y, ale dużo rzeczy jest tu chybionych. No to wszystko, co ja, co ja powiedziałem że to jest z jednej strony za bardzo imitacja coś czuję tu na właśnie ostry konflikt na linii reżyser, widzę, widzę wizję Villeneva w tym wszystkim, ale jednocześnie widzę stylizowanie tego wszystkiego na klasyczny film, żeby się każdemu podobało, a jednocześnie widzę właśnie też, też te jakieś ambicje na zarabianie kasy, no choćby nawet właśnie tym stylizowaniem z soundtracku, nie? Okay, no mi się podoba jak ten film nawet rozszerza ten świat Scotta, ja tam tej imitacji za dużo nie widzę, a rozszerzenie właśnie, bo tutaj, bo w oryginale skupialiśmy się tylko na, w obrębie właściwie tego jednego miasta, a tutaj pokazuje nam co, yy, więcej troszeczkę. Pokazuje nam właśnie te, te pustynie, pokazuje nam jakieś plantacje, jakieś takie właśnie syntetyczne połacie. I, i wychodzimy poza te jakieś wysypiska. Mamy dużo więcej lokacji, które są no, przepięknie sfotografowane, no to jestem oczarowany. Ale oprócz, oprócz tego, nie, nie, nie, miałem, nie miałem właśnie wrażenia o twórczości. Czegoś takiego, że, że ten film jest skopiowany, tylko, tylko widziałem tego Villeneva, Jednak ty mówisz, że też go tam gdzieś widzisz mhm. momentami. Tak, tak, A, tak. Uh -huh. ale, ale, ale że jest go za mało. No ja takiego wrażenia nie miałem. Dla mnie to się właśnie. Właśnie idealnie to nie jest już Blade Runner nakręcony przez Scotta, tylko to jest Blade Runner nakręcony przez Villeneuve, ale to nadal widzę, że to jest Blade Runner. I, i, to, mi, i to mnie właśnie u, u, urzekło, bo ja w ogóle nie wierzyłem w ten film. Ja, ja wietrzyłem porażkę. Film okazał się porażką finansową, zresztą tak jak pierwszy film, więc zobaczymy, może też ma zadatki na kult. Znaczy, no, <grych> no, no, widzę, widzę, że jednak jest kultowy już powolytku w niektórych kręgach, choćby w naszych pełnosalowych. No pewnie tak. Nie zrozumcie mnie źle. Ja tutaj właśnie po swojemu, nie? Tu to, to narzekam na to, na tamto, to mi się nie podobało. Ten Adrian to taki dyletant i w ogóle, ale wiecie. Nie no, masz prawo, oczywiście. Tak, ale wiecie, to jest film, który mi się podoba, ale jednocześnie zupełnie. Widzę, widzę jak kalkulowano, żeby go stworzyć, i dla mnie to jest dzieło stworzone z pod... zbyt wielu potrzeb, żeby moim zdaniem do końca było udane. Ja ostatecznie opuściłem kino nie tyle zawiedziony, bo ja nie spodziewałem się niczego, ile po prostu obejrzałem bardzo ładny fajny film, bardzo miło się go ogląda, a jednocześnie zupełnie nie dosięga, nie sięga temu, co, czym był oryginał, a w kilku kwestiach nawet oryginał był, był patologiczny, był. Moim, moim, moim zdaniem. Był, ale, ale... ale jakoś to było tak zatuszowane, tak tak tak wygrane na takich emocjach i, na, na, i w tej estetyce, że, że to w ogóle zatuszowało całkowicie wszystkie, wszystkie niuanse. Ja uwielbiam oryginał, w ogóle to jest jeden z moich ulubionych filmów, w ogóle, ze wszystkich. On był, on był na, tyle, na tyle sprytny, że on przez właśnie formę przykrył te, te słabości treści, bo tam, bo tam historia była kameralna, jeszcze bardziej niż tutaj. Tu jest taka już trochę bardziej rozbuchana ta intryga. A tam to jest właściwie historia jednego faceta, który poluje na, na, na kilku innych, no nie facetów. <laughs> No, były, Który... były dziewczyny, tak? No tak, no. właśnie. <laughs> więc, więc poluję na istoty, załóżmy nieokreślone, bo, bo nie będę teraz rozstrzygał, czy to, czy to są ludzie, czy nie. Ale do, do, na, do nas należy ten wybór, tak? Właśnie, tak. Seansu. Tak jest. I mimo wszystko, że mamy tutaj. Film właściwie o fabule, o którym, o którą można streścić w dwóch zdaniach, to on jednak sprawił, że ja w tym, po tym filmie miałem znacznie dużo więcej przemyśleń niż po tej dwójce, która podaje nam tej treści dużo więcej i zgłębia problem teoretycznie bardziej. Więc może właśnie o to chodzi, że to, że to tkwi, że, że subtelniej można opowiedzieć. Ale w sumie, czy, czy mogę to podsumować tak, że moim zdaniem pierwszy Blade Runner był bardzo fajnym romansem z oryginałem Quilpa Dicka A właśnie, tak. Natomiast moim trzeba. zdaniem drugi Blade Runner nie jest fajnym romansem, z, z pierwszym Blade Scott, z Lejderem. Filmem Scotta, tak. Dla mnie jest nierówną produkcją i z, z tego wynika po prostu mój zawód, zawód tym, tym dziełem, no. A jak się ma rzecz w kwestii innych, w innych właśnie moich zawodów w kwestii blockbusterów, no to był taki hicior, który podzielił najpierw kaneńską publiczność, a potem bardzo szybko mógł podzielić nas, widzów Netflixa, czyli Ogdża. Tak, <grym> tak, chciałem wspomnieć właśnie o tym filmie, dlatego, że to jest film, którym już na przykład jest dla mnie też nierówny, ale bardzo, bardzo łatwo mi potrafię nazwać to, dlaczego go nie lubię, tak, w kwestii Blade Runnera to naprawdę oskarżą mnie o czepialstwo, bo <głos> tak motałem się w swojej wypowiedzi. Natomiast Ogdża jest filmem, ja sobie sam powiedziałem, że wegetarianie zasłużyli na lepszy film, moim zdaniem, niż, niż Ogdża, ponieważ jest fajną opowieścią, trochę familijną, troszkę jednak taką brutalną, wie co chce przekazać, ale jednocześnie Boże, jacy sam tam fatalni bohaterowie, tak w złej roli Gillen Hola nie widziałem w karierze, tak w złej roli Tilly Swinton. Paul Dano jest troszkę lepszy od nich, ale. No jest straszna szarża wszystko. Tak to jest koszmar. Ja oglądałem w tym filmie główną bohaterką, plus oczywiście tej ogrzy tytułowej, czyli tej genetycznie zmodyfikowanej świnki, to główną bohaterką jest taka mała, mała Azjatka, która no, raczej nie ma z aktorstwem zbyt wiele do czynienia i w zasadzie nie okazuje uczuć za bardzo jakoś bardziej ekspresywnie, tak? Mimo, że tu, tu jest pełne emocji i to jest fajne przy tym, jak oni szarżują, jak oni są nadekspresywni, nadpobudliwi w tym filmie, to jest, to jest straszne oglądanie tego aktora. Ten film zupełnie mnie odrzucił. Ja kocham to przesłanie, <głos> jakie ma ten film, więc ja oceniłem go wysoko, ale no, serio, chyba nie, chyba nie widziałem w 2017 roku tak źle napisanych, a potem jeszcze zagranych postaci. Faktycznie, ja się tutaj z tobą zgadzam. Może ja już tak bardzo surowo bym tego filmu nie oceniał jak ty, ale, ale się zgadzam z, z tym, że, że szczególnie rola Holla to, to było coś, coś koszmarnego. Przeszarżował to strasznie, ale podejrzewam, znaczy ja nie wiem, bo ja mało widziałem filmów tego, tego reżysera, ale słyszałem, że on, że on przeważnie jakoś tam łączy te gatunki. U niego właśnie tam jakieś bardziej wyciszone momenty, czy, czy dramat miesza się z jakąś komedią, czy groteską, czy satyrą itd. dalej. to jest wszystko taki jeden wielki miszmasz też, że to jest, że to jest właśnie bardzo jakiś taki postmodernizm daleko posunięty. Tutaj mi to, mi to rzeczywiście przeszkadzało, nie pozwalało mi, mi w tę historię jakoś uwierzyć zbyt mocno, bo, bo to cały czas to było gdzieś, gdzieś na granicy jakichś popisów, jakiegoś nie, niemalże nie wiem, kabaretu, w jakąś taką bardzo poważną, zaangażowaną historię, która, która gdzieś tam finalnie idzie w, w bardzo mocne symbole. Mhm. Tak, i tutaj po prostu chciałem wspomnieć tylko o, o swoim wielkim zawodzie e, tym filmu. Chociaż największym zawodem, i chyba mieliśmy chwalić blockbustery, ale największym moim zawodem tego roku, najgorszym filmem jaki widziałem jest film, który już umówiliśmy, e, czyli Ghost in the Shell. No proszę. Tak, Ghost in the Shell. Film, który skrytykowałem wszędzie wobec, ale powiedziałem, że są tam fajne rzeczy, natomiast minął rok od obejrzenia, niecały rok i... Już, już nie pamiętasz tych fajnych rzeczy. Nie, nie wiem, nie wiem, gdzie tam było cokolwiek fajnego, nie, nie wiem, co... przypomnijcie mi, co, co ja paliłem. Bo... Ładny ten film jest, cały czas uważam, że on jest ładny, on jest, on jest głupi, ale jest, ale jest ładny. No. Wiesz co, ja bardzo podchodzę liberalnie do, do wszystko, co jest związane z cyberpunkiem. Nawet pseudo-cyberpunk. Nawet pseudo, tak. Amerykański popcornowy cyberpunk. Ale nawet to już dla mnie jest plus jeden do oceny, mimo wszystko. Nie wiem, jak ja bym lubił pop metal. Chociaż są takie. No dobra, można pozwalać. Więc... To nie jest udany film, zgadzam się. To też był dla mnie duży zawód, zresztą zrobiliśmy o tym cały podcast, albo pół, pół właściwie. Pół podcastu, tak. No, no więc <śmiech> y przypomnij mi jakiś blockbuster, który mogę pochwalić, bo ja się pastwię. Gwiezdne wojny. Chociaż to też jest kontrowersyjny wybór. O, widzisz, a ja nie widziałem, tak, jestem, jestem jedynym z tych hardkorów, którzy czekają po prostu na całą trylogię po kolei, nie? I omijam, omijam bym, dokładnie te spoilery, nie? Udaje mi się to, gdyby nie wy, tak, pełna sala, <laughs> alternatywny, top. Spotkam was, zawsze zaczniecie gadać o okay. Wiesnych Wojnach i zaczynacie oczywiście od zakończenia. No tak, <laughs> tak no. błędnie zakładamy, że wszyscy już te filmy widzieli po prostu. Więc powiedz nam od razu, czy, czy, czy podcast o Gwiezdnych Wojnach ukaże się przed Tak, tym... ukaże się, tylko że nie jestem pewien, czy się ukaże przed tym podcastem, więc... A, y... będę się spieszył specjalnie, żeby... Właśnie, zależy kiedy, kiedy, kiedy, bo jest w fazie montażu. W ogóle, nie wiem, najwyżej, jeżeli, jeżeli wyjdzie pierwszy, to, to wiesz, ale jest przygotowany z Krystianem podcast, gdzie szczegółowo ze spoilerami omawiamy odcinek, y... znaczy odcinek, omawiamy najnowszy epizod Gwiezdnych Wojen, Ostatniego Jedi. Ale tylko wiesz co, że... to, to, to się świetnie składa, bo możesz nam w teraz bez spoilerów powiedzieć, dlaczego ci się podoba. Właśnie, w sumie tak. A? To jest film, który bardzo wkurzył fanów, właściwie podzielił Gwiezdnych Wojen. Ja, ja nigdy nie byłem takim diehard fanem Gwiezdnych Wojen, więc może dlatego ten film bardzo doceniam. Ja go doceniam za przewrotność. To, że Ryan Johnson jest takim pieprzonym trolem, który, który wywrócił to uniwersum właściwie do góry nogami, chociaż no może, może nie całe uniwersum wywrócił, ale, ale prawidła rządzące Gwiezdnymi Wojnami. Po Gwiezdnych Wojnach zawsze wiedzieliśmy, czego się spodziewać mniej więcej, nie? To jest taka, taka baśń, space opera No z, z walka zła i dobra, nie? Walka zła i dobra, tak. Możemy mniej więcej wywnioskować, jak się wszystko potoczy. W tym bardziej, że poprzednia część nowej trylogii, czyli Przebudzenie Mocy, było właściwie, złośliwi mówili, że to jest właściwie remake Nowej Nadziei, że, że, że, że kopiuje Nową Nadzieję właściwie jeden do jednego. I teraz wszyscy się spodziewali, że ten film Ostatni Jedi to będzie właściwie kopia Imperium kontratakuje, jeśli pójdą tą drogą. Rzeczywiście bardzo dużo bierze z tego filmu, ale wywraca to do góry nogami. I, I to był jedyny film chyba w tym roku, który tak często mnie zaskakiwał. Właściwie pół filmu oglądałem ze szczęką na podłodze, że mówię, naprawdę zrobiliście coś takiego? Naprawdę? I, i podejrzewam, że nie jestem jedyny. Chociaż no, nie wszyscy mają takie zdanie, bo na przykład Gareth stwierdził, że tam jest absolutnie nic nowego i, i on, on przewidział ten film od początku do końca i już dwa następne. Może, może można to odebrać inaczej, ale, ale dla mnie... Yy, można powiedzieć, że on wypaczył trochę ten świat Gwiezdnych Wojen i rzeczywiście fani mog mogą chcieć go zabić. Tacy fani, którzy, yy, którzy te yy, książki, wszystkie komiksy, gry i tak dalej są na bieżąco stałym tym ogromnym uniwersum, że, że on robi tutaj takie rzeczy. I ja się dziwię nawet, jak studio pozwoliło, żeby żeby tę historię tak, yy, tak przewrotnie zrobić. Rzeczywiście on ten film nie jest bez wad, bo, bo niektóre te zabiegi są nie do końca udane. Tam jest zbyt dużo takiej slapstickowej komedii, tam właściwie drwi się z tych rzeczy, które, które dla, dla fanów są niemal religią. Nie? Gwiezdne wojny w niektórych środowiskach to już jest niemal, niemal kult. No kurczę. No ja wiem, no, z, chyba nic nie ma takiego, f, takiego wielkiego fandomu jak w Polsce, jak Gwiezdne Wojny. Ty jeździsz w sumie na Pyrkon, więc pewnie wiesz lepiej, ale widzę, widzę że są zloty fanów Gwiezdnych Wojen e, w, w Polsce, nie? Nie widzę, nie widzę w sumie zlotów czegokolwiek innego. Pewnie Harry Potter czy Władca pieczni też ma, ale nie widzę, nie widzę tego, no nie? A jeśli Gwiezdne Wojny wpadają w zasięg mojego wzroku i są, są takie zloty, no to, to znaczy, że to jest wielki, tak. tak? tak ze swojej strony bardzo polecam bo ja lubię być zaskakiwany a, a nie mam jakiegoś bardzo związku sentymentalnego z, z tą marką ale, ale z ostrzeżeniem, że, że, może, że możecie się od niego odbić jeśli ktoś go jeszcze nie widział mam nadzieję, że posłuchacie tego podcastu w którym tam dokładnie omawiamy co, co i jak z Krystianem więc, więc tam, tam się dowiecie więcej na temat, na temat tego w każdym razie no, obok Blade Runnera drugi najlepszy chyba Blackbuster tego zeszłego roku wróć, jeszcze jest Wojna o Planetę Małą. A, jeszcze film, który... Znowu film, który... Po prostu ja nie, widzę, nie widziałem dużo tych dobrych blockbusterów i dlatego tak się pastwie. No. Może tak. Więc Wojna o Planetę Małą to też jest ciekawy film, bo... A znasz w ogóle poprzednie filmy z serii? Znam te, te filmy z, te... z lat 60. i Aha. 70. No, nawet a, a dobrze, staje... bo oglądałem okay. nawet odcinki serialu te Planeta Aha. Małp z, z tej... lat 70. Więc... Okay, a z tej nowej yy, trylogii? Nie, ni nic I za nic. Nie nic nie za nie. nic. No. Mhm. Bo ona jest ona, moim zdaniem, co. Yy, każda część jest lepsza od poprzedniej. I, i to jest ciekawe, jak, jak ona y, się rozwija. Bo y, w, te, w tej wojnie o planetę Małp w ostatniej części trylogii, mamy. Właściwie już świat postapokaliptyczny. Trylogia wychodzi właśnie z świata nam współczesnego i pokazuje, jak to się stało właściwie, że małpy przejęły właściwie kontrolę nad światem. I sympatyzujemy oczywiście z tymi małpami. To jest, to jest ciekawe, jak oni to zrobili, że my sympatyzujemy z małpami, a nie z ludźmi. Znaczy, To nie jest właściwie trudny zabieg reżyserski. Do, do, do, no raczej do bar bardziej cierpimy, tak jak piasek gini tak, niż, <laughs> no niż, niż człowiek. Więc mimo wszystko. Ale podczas gdy w drugiej części to były jakieś tam w miarę równorzędne strony konfliktu i oboj, oboj, obie strony mogły mieć rację, tutaj już jest, jesteśmy właściwie tylko z perspektywy, widzimy wszystko z perspektywy małp, ale... Ten film bardzo dużo czerpie z kina takiego wojennego, ale, ale nie, nie kina wojennego, jakiegoś, jak, jak, to, jak to powiedzieć? Patetycznego. Tak, takiego patetycznego, tylko, tylko z, tych, z tych dobrych filmów. Nie wiem, tam, tam jest dużo czasu Apokalipsy na przykład, ale to jest bardzo stonowany film. On w pierwszej po, połowie jest, jest właściwie jak na blockbuster, znowu. Nie jest, nie jest pełen przepychu, nie jest pełen jakichś spektakularnych, widowiskowych akcji, których spodziewalibyście się w filmie z wojną w tytule, nie? Skupia się na tych bohaterach, fajnie ich rozwija, w ostatnim akcie robi, robi coś jeszcze innego, zbliża, nie wiem, cytuję takie rzeczy jak, jak wielką ucieczkę klasyczną. I do tego jeszcze można tam nadbudować, to jest już nie moja interpretacja, ale, ale, ale Maćka akurat, z którą się zresztą oczywiście zgadzam, że można tam nadbudować wręcz moty wątki biblijne, jakieś, jakieś biblijne odniesienia. Więc to jest bardzo w pojemny blockbuster, a przy tym wizualnie zachwycający. Motion capture w tym filmie jest, jest rewelacyjny. I, i, i dostarcza i to jest rozrywka właśnie, jaką ja lubię, bo, bo to jest Oczywiście w kino czysto rozrywkowe, ale to nie jest kino takie, które, nie wiem, obchnę się popcornem i, i potem dostanę niestrawności i bardziej będę myślał o tym, co jadłem podczas filmu, niż o samym filmie. <śmiech> więc, więc jednak to jest jeden z lepszych blockbusterów nie tylko tego roku, ale uważam ostatnich lat. Także Małpki też, też serdecznie polecam. Muszę kiedyś obejrzeć i to też, to, to już dużo części wyszło, więc może w końcu... E, no trzy tak, właściwie, masz też do nadrobienia. A Trzy też mam, no to idealnie, idealnie na jakiś maraton filmowy, mam nadzieję, że... No Właśnie się zdziwiłem, że przy okazji tej, tej, tej wojny nie, nie było, nie widziałem przynajmniej maratonów z, razem z dwoma poprzednimi. Pewnie kwestia jakaś dystrybucyjna, no bo tak, z Gwiezdnymi Wojnami też to się udaje, ale na przykład dystrybutorzy jakoś nie pozwalają tych starych trylogii e, powtarzać w kinach, no szkoda. Także no, no tak także to, to, to były te trzy blockbustery, które bym chciał wyróżnić, na, na minus chyba, chyba nie, nie wyróżnię żadnego, bo, bo nie, nie, nie, żaden nie zapadł mi w głowę na tyle, żebym chciał go jakoś negatywnie wyróżnić, może Power Rangers, na którym się trochę zawiodłem. Uu, to ja wolę to pow, pow, zresztą... Power Rangers, <laughs> jako Guilty Pleasure naprawdę wolę, no. dużo, <laughs> niż Ghost dużo, in the Shell, tak, niż już, ghost in in the shell. To zdecydowanie. Przypomniałem mi się, że dwa rozczarowania, które nie są może do końca rozczarowaniami, bo, bo nie są totalnie złymi filmami, ale, ale jednak uwielbiam na przykład pierwszych strażników galaktyki, a, a drudzy już moim zdaniem trochę posz, poszli za daleko w tej, w tej żerowaniu na, na mojej nostalgii, więc nie do końca ich kupiłem. Tak samo zresztą nowy tor z, po, z podobnych powodów. Marvel już mi się chyba z, z, raczej przejada. I zgadzam się, że z Marvela najlepszy chyba w tym roku był Spider-Man jednak. No, to, to absolutnie, ja mówię, ten film jest dla mnie mądry, a jednocześnie zabawny fajny i fajny, efektowny jako blockbuster. Nie przedobrzył za bardzo, chociaż oczywiście dużo osób twierdzi, że tak, ale to, dla mnie to jest taki e, w ogóle jeden z lepszych Marvelów, więc nawet nawet nie spodziewałem się, że tak mocno go ocenię, no ale odsyłam do naszego podcastu o Spider-Manie. No. A jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym podyskutować, e, gdzie wreszcie będę mógł się zachwycać, czy kino gatunków. E, tylko tak patrzę na moją listę kina gatunków i no u mnie, u mnie jest tylko jeden gatunek tak horrory. E, absolutnie jestem zachwycony i po prostu dla mnie filmem roku w ogóle jest, jest Zło we Mnie, e, czyli February, tak. E, film, który już omówiliśmy. E, dla mnie niejednoznaczne spojrzenie. E, w ogóle właśnie taki film, który w bardzo prosty sposób uczy nieszablonowego myślenia. Nie, takie typowe po, nie taki typowy podział na dobro i zło w tym filmie w, się sprawdza, chociaż z, Zło we Mnie, tak polski tytuł, <laughs> ja, jakoś z tym koliduje. E, dlatego, dlatego między m.in. przyczyta przy, przytaczaliśmy February jako taki tytuł wiodący w naszym podcaście, a fi film też bardzo fajnie, w klasyczny sposób, e też odnawia horror, jak mówiłem, że to jest fajnym horrorem mainstreamowym, tak tutaj mamy taki sandensowy horror i dalej horror, który no, straszy straszy i to nie, że jump scares, nie, że jakieś tam mnóstwo krwi czy coś, nie, ten film absolutnie z umiarem potrafi gdzieś tam w tle coś zamigocze coś tam, coś tam czai się gdzieś w mroku czujemy niepokój o, o nasze bohaterki i w ogóle Fajna, fajna rzecz, która mrozi krew w żyłach, jak ja już bardzo, bardzo tak mimo wszystko po macoszemu traktuję horror jako, jako źródło strachu. W żaden sposób nie oddziałuje na mnie, nie zagraża mi. Tak mimo wszystko czułem niepokój, którego dawno nie czułem w kinie, oglądając ten film, więc rewelacja dla mnie. No ja się, ja się jako lajk like, pod względem horrorów ujął mnie ten film i oglądam go z bardzo duży, w bardzo dużym napięciu, z dużym niepokojem, mimo że rzeczywiście jest daleki od, od takiego tradycyjnego myślenia na temat realizowania horroru. To, jak, jak jest budowany klimat właśnie poprzez, poprzez ideologii, poprzez nawet ciszę, poprzez ujęcia. Lubię ten sposób, jak, jak, jak, jak mnie się straszy, właśnie trochę subtelniej niż, niż, niż tak nachalnie. Dlatego, dlatego ten film kupuję, chociaż jego, jego moralna dwuznaczność troszeczkę mnie Kuję, ale, ale doceniam inwencję. Doceniam ale ku, kujecie właśnie... cię moralnie, czy, czy uważasz, że to zbyt proste? Nie, właśnie kuję mnie moralnie. A, to dobrze. To, to dobrze, to działa w sumie tak, jak powinno być. No. Ale ja tak tylko mówię, że też ja sobie postanowiłem, że w roku 17 właśnie, i widać to po podcastach, Ponadrabiam horrory, wrócę do mojego ulubionego gatunku i to, to, to jest ciężka jednak przeprawa przez to, co się produkuje masowo, co można zobaczyć tu i tam na tych wszystkich maratonach i tak dalej. Naprawdę jest mało, bardzo mało dobrych horrorów. I dlatego absolutnie bardzo się zachwycałem z Platform Festem, gdzie też były dla mnie filmy, zawody. Było ich dużo, ale jednocześnie przynajmniej przesiał tak? przesiał mi te wszystkie horrory, które mogę wszędzie zobaczyć i wybrał te najlepsze, nie? I dużo rzeczy, które obejrzałem właśnie na Splatwin i odsyłam też do podcastów, w którym omawiam ten, tę imprezę, czyli Mouse, Show Yourself, Mroczna Pieśń, Ogary Miłości, świetne rzeczy w tym gatunku i w zasadzie jedne z najlepszych w roku 2017, jeśli chodzi o kino gatunków, no. jest jeszcze film, o którym no muszę wspomnieć, tak? Pojawił się w polskiej dystrybucji, ale ograniczonej, czyli Mięso. Film, który coraz bardziej coraz bardziej wiem jak on działa, jaki jest oczywisty w pewnych kwestiach, tak, to jest film coming of age, o dojrzewaniu, no, to, to po prostu kręcą to między śniadaniem a kolacją, tak? Ale cała ta estetyka szkoły weterynaryjnej, jaką przedstawia ten film, no to, to, to, to i w ogóle właśnie te bohaterki i w ogóle to w jakiś sposób właśnie szokuje, czasem bawi ten cały właśnie obrzydliwość tego filmu, ja to uwielbiam po prostu widzieć w kinie. Cała, cała moja wrażliwość w jednym filmie i e, nie potrafię go odrzucić, pomimo, że czuję właśnie jakiś tam zawód. Na przykład wy się bardzo zawiedliście z zakończeniem, ja tak. je nie A ja ten film bardzo doceniam za formę. Bardzo mi się podobała forma, treść już mniej. Spodziewałem się mimo wszystko czegoś gorszego, dlatego że Gdzieś tam go reklamowali, nie wiem, czy to była akcja promocyjna, czy jakieś tam artykuły zmyślone, że, że ludzie wymiotowali podczas seansów, że tak, mdleli w ogóle, w ogóle jakieś, jakieś straszne rzeczy. A uważam, ja jako człowiek wrażliwy na, na gor, uważam, no były tam mocne momenty, ale nie takie, których jeszcze nie widziałem, czy jakoś coś, co mnie miało jakoś nadmiernie obrzydzić, czy, czy zszokować. Tak, bo to jest też, już przeczytacie o tym w materiałach promocyjnych, że to jest film o kanibalizmie. W in, żadnym innym filmie o kanibalizmie tak rzadko <grywania> jadło się ludzi. <grywania> <grywania> Ale spodziewałem się właśnie czegoś, czegoś, co wyłączę w połowie. Albo wyjdę z kina. No, i to tak w tak kwestii horrorów, no nie chcę przedłużać, bo za dużo i tak mówię o tym na, na podcastach. Jeszcze jedna kwestia, którą chciałem poruszyć, chyba że masz coś w tym no gatunku. No jeśli, no... jeśli chodzi o gatunki, to tak krótko bym chciał wspomnieć właściwie o dwóch filmach, o też bardzo podobnym gatunku. Otóż jest taki gatunek jak thriller erotyczny. Hmm. Czyli już wiem, o czym powiesz, i nawet lubię ten film. No. Mam tutaj na myśli dwa filmy. Pierwszy to jest Podwójny Kochanek. To o tym myślałem. Tak? A drugi to L. Tak, zgadza się. Nie widziałem. I, i oba filmy uważam za, za wspaniałe. Trochę z podobnych powodów, ale, ale, nie, ale nie do końca. Podwójny kochanek to jest chyba moje ulubione zeszłoroczne Guilty Pleasure. To jest film, który mm. właściwie jak, jakieś psychoanalizę wrzuca do worka razem z taką estetyką powieści brukowej najgorszego sortu. Nie wiem, dla mnie, dla mnie to, to jest film, który, który jednocześnie tam odwołuje się, nie wiem, do, do Polańskiego, i do, do w ogóle mnóstwa mnóstwo innych rzeczy, znowu tam mm -hmm. jakieś cytaty na potęgę, ale, ale wychodzi z tego obronną ręką, ubierając to w tak kampową formę. A, a mimo wszystko jest ta gra napięciem i, i to działa, mimo że... Z... I dużo, dużo symboli tu jest do, tak. faktycznie do odczytania, tak, tak to, że to się że wszystko jest, że... łączy, nie? Mhm. Mimo wszystko, Czasami że jest... bez powodu, nie? Ale, tak. ale jako jest, zabawa tak. z kinem właśnie artystycznym ja, ja to kupuję właśnie, mhm. no. Właś... I właśnie dla mnie to była taka zabawa, taka bezkompromisowa zabawa, której nie będziesz miał jakichś głębszych przemyśleń na temat ludzkiej psychiki, ale, ale, ale jednak te, te, te puzzle fajnie, fajnie, się, fajnie się je składa i, i naprawdę możesz się... W tym, przy tym filmie dobrze bawić, krótko mówiąc. AL? AL jest, jest czymś w sumie podobnym, ale dużo, dużo bardziej subtelnym. Tutaj Verhoeven jest bardzo autoironiczny, też, też on gra jakoś tam z, z gatunkiem, jakim jest thriller erotyczny. Ale, ale, ale jest to dużo subtelniejsze, nie ma tutaj jakiegoś cytowania na potęgę klasyków gatunku, tylko, tylko wszystko na barkach trzyma właściwie no, postać Izabel Iper, która jest tutaj rewelacyjna i do tej roli pasuje idealnie, bo jeśli chodzi o chłodne, doświadczone życiem kobiety, no to kto by się lepiej no, sprawił, tak. tak. tak. Więc, więc no, no, no, ten, film, ten film też jest fajny, że on jest tak bardzo wielowątkowy. Dużo dużo myślę twórców by się wyłożyło na tym, ja mówię, kurczę, za, za, w pewnym momencie sobie pomyślałem, yy, za, dużo, za dużo tutaj chyba chcesz nam troszeczkę powiedzieć, bo to, bo to jest, i, jest wątek właśnie głównej bohaterki, jej, jej relacji erotycznej tam z, z, z pewnymi mężczyznami, jest wątek jej rodziny, jest jej, właśnie jej córki, jej pracy jeszcze, bo ona jest projektantką gier komputerowych i też, <śmiech> też, też, też właśnie jej zawodowe kwestie są poruszone. A, jeszcze, jak, jeszcze jakaś trauma związana z jej, z jej dzieciństwem, więc tego jest strasznie dużo, ale on tak to, tak to układa później, że, że, że nie, mam, nie, mam, nie miałem wrażenia przesytu. Więc też, też też ten film znajduje wspólny mianownik z podwójnym kochankiem, że w tym filmie też wrzucono bardzo dużo do tego filmu. Ostatecznie wyszło to obronną ręką. Tyle, że L jest, no jest, jest filmem poważniejszym jednak mimo wszystko, nie, nie, nie jest takim wygłupem. Mm -hmm. No ja bardzo chciałem obejrzeć ten film, niestety no, ograniczona dystrybucja. U mnie w mieście odbył się jeden seans, no i, no i to także tak, no nie, nie tak, dotarłem, nie, nie miałem jak to pogodzić. W Warszawie chyba nawet był jeden tydzień w dwóch kinach. Słabo, no ale to, to też Ego Story, jeśli, jeśli bym chciał obejrzeć gdzieś indziej y, niż na nowych horyzontach, to też bym nie obejrzał, bo dystrybucja też była tak strasznie ograniczona. No ale to do UIP, tak? Tak, tak, Pozdrawiam. No, no pozdrawiamy dystrybutora. <laughs> Wpisujecie się naprawdę na metr. Tak. <laughs> no. I co, omówiliśmy chyba już kino gatunkowe, jeśli nie masz nic do dodania? No nie wiem, już chyba. Znaczy, w sumie bym jeszcze mógł coś gadać, ale nie, ale to już te najważniejsze filmy wyróżniłem, więc, więc to i tak nie przedłużajmy. No. Więc tylko zapytam, co z tą Polską? No właśnie. Nie wymieniliśmy dotąd ani jednego polskiego filmu. Trochę dlatego, trochę dlatego że, że ja polskich filmów nie oglądam. Ty oglądasz więcej? No, no pewnie trochę więcej, ale polskie filmy mnie w tym roku rozczarowały. I wbrew temu, co się mówi, że, że mamy cały czas renesans polskiego kina... Y w zeszłym roku, zgadzam się, naprawdę mnóstwo polskich filmów umieściłem w swojej w dwudziestce swoje najlepszych. Tutaj zmieścił się jeden ledwo. Który to film? Dzikie Róże. A Dzikie Róże, tak, to się zgadzamy. Przy czym ja nadal jestem zawiedziony tym filmem. Po prostu ja sam, ja sam zawsze mówiłem, że Dzikie Róże jest filmem o zagubionej bohaterce. Fajnie ogląda się to poszukiwanie, ale jakby tak rozebrać to na części, no to ta fabuła jest taka taka nie bardzo, taka bardzo pretekstowa w pewnych momentach. Zgadzaliśmy się akurat w dyskusjach poza anteną, że wizerunek kościoła, i w ogóle. Tak, no jest to, to groteskowość Tak, groteskowość tych wszystkich scen, które dzieją się w kościele, to, to, to w ogóle jest wyjęte z jakiegoś innego filmu. I podoba mi się ten film. Aktorsko, Nieradkiewicz, radzi sobie świetnie. Wbrew, wbrew nazwisku. <śmiech> <śmiech> no, radzi sobie naprawdę rewelacyjnie. Są tu sceny, w które się zaangażujecie, a jednocześnie. One mają symboliczny wymiar w tym, co myśli bohaterka, nie? I to mi się podoba. Mi się bardzo podoba właśnie, jak, jak, jak ten film płynnie z takiego naprawdę skromnego dramatu, przechodzi w, właśnie w pełen napięcia dreszczowiec. Nie? I to, tak, tak. To, to, to, mi się, to mi się właśnie podobało, bo się tego nie spodziewałem, że, że taka, takiej zmiany tonacji w pewnym momencie, no i które, która jest jak najbardziej uzasadniona i tak jak mówię, współgra z całością. No i oczywiście aktorstwo, co się zgadzam, no świetna. No i chyba najlepsza, moim zdaniem, aktorka młodego pokolenia. No ale no, Dzikie Róże najbardziej tak mi jakoś pozytywnie zaskoczyły e, przy jednoczesnym stwierdzeniu, że to nie jest film, to nie jest film, który jest godzien do polskiego kina. No, Może no, tak rzeczywiście, Polaków, rzeczywiście Polaków powie... stać na więcej. No. Tak. Widzieliśmy to, widzieliśmy to w ostatnich latach. Jasne. No. Także także też no, u mnie to jest taka, mówię, ledwo się zmieścił do tej dwudziestki, to jest taka mocna siódemka, ale wiem, że więcej można więcej po prostu. Tak, tak no, moż, można było więcej też wyciągnąć z cichej nocy. Która, która też jest bardzo udanym filmem, moim zdaniem, ale jednak porównując, zestawiając go no, siłą rzeczy, zestawiając ze Sierra Nevada, widzę jego słabości jeszcze bardziej. To, to jest film, który też traktuje o spędzie rodzinnym, przy czym niepotrzebnie zupełnie ucieka w tanie rozwiązania gatunkowe, gdzie, gdzie próbuje się zrobić z tego thriller. I to nie działa. I idzie faktycznie w takie tanie zwroty akcji. No i jedyne, co się udało moim zdaniem, tak bardzo, bardzo się udało, no, nie? no to moim zdaniem jest temat emigracji za zarobkiem tak Polaków. I tutaj naprawdę dyskutują o tym w bardzo ciekawy sposób. I potem można się do tego, potem można dwa razy tyle dyskutować ze znajomymi, gdy zobaczysz różne perspektywy właśnie zresztą, spojrzenia że, na to. te dwa filmy jakoś się wzajemnie też dopełniają trochę, bo Dzikie Róże też lekko zarysowuje ten problem. Tak, tak, tak. I też bardzo fajnie, fajnie że do tego nawiązuje. No. Dwa filmy, które wyszły w jednoczesnym czasie, praktycznie. I o podobnym temacie, które akurat spełniają się w tej materii. No. Tak, tak. No to, no jednak to są te dwa filmy, mimo wszystko, mu chciał z polskiego kina wyróżnić w zeszłym ro zeszłego roku. Właśnie te dwa. No rozczarował, znaczy nie wiem, czy uznać za polski film, ale rozczarował mnie twój Vincent trochę, bo oprócz formy nic tam nie znalazłem dla siebie. Każdy chyba wie, kto słyszał o tym filmie, że jak został stworzony, że. Że, że to jest ogrom pracy malarzy i odtworzenia, odtworzenie stylu właśnie Van Gogha. Film, którego podstawą jest kryminał, no nie, nie, nie gra mi to. Ja, ja się spodziewam filmu jednak, że, że filmu o sztuce tutaj. To nie jest film o sztuce. Jeszcze tylko też wspomnę, żeby właśnie ktoś się nie powtarzał czasami to, że na przykład takie hiciory potencjalne jak najlepsze też mnie bardzo rozczarowały. Znaczy rozczarowały. Ja, ja akurat nie jestem fanem Polkowskiego, bo bogowie nie, nie uważam bogów za jakiś boski film. Więc, więc nie było jakichś może ogromnych oczekiwań, ale, ale ten zachwyt z Gdyni jednak nie przełożył się u, u mnie. Bardzo no, zbyt łopatologiczny ten film jest. Ale no właśnie taka ciekawostka teraz, spojrzałem na top według filmu Ewu na top 100 polskich filmów w ogóle, w ogóle w całej historii pierwsze miejsce ma twój Wincent a trzecie miejsce ma najlepszy a no proszę, czyli, czyli widownia, widownia jest zachwycona o ile Vincent, no, to, to nie do końca rozumiem, dlaczego ludziom się tak podoba. Może, może, może, te, może właśnie głównie ze względu na dosyć nowatorską formę. E, tak najlepszy, absolutnie rozumiem to, bo to jest film tak, skr tak bardzo skrojony pod, pod masową publiczność, e, pod, pod, to, pod to, żeby się podobał każdemu absolutnie, że, że a, aż <grych> przekornie mi się nie, mnie to nie ujęło, bo widzę, jakimi tanimi środkami to zostało osiągnięte. No ale no, ja mówię, jakoś tak ominęło mnie polskie kino, no nie, a ty nie można. nie widziałeś obu tych filmów? Nie, nie widziałem obu tych filmów, no. Myślałem, że Vicente widziałeś. Nie, nie, nie, niestety, no. Jakoś tak, jak nawet na horyzontach byłem, tak, te polskie kino było wszędzie, a ja, a ja jakoś wolałem jednak na Riveta i Kelemena, czego nie żałuję, no to Rivet i Kelemen świetni reżyserzy, więc tak to u mnie wyglądało. Dlatego też nie chcę się za bardzo rozwodzić na tym tematem. No, jeszcze chciałbym wspomnieć po prostu o perspektywy 2017 roku, kilku wydarzeniach, kilku kwestiach, które chciałem poruszyć. Ty masz jakąś w ogóle taką listę też wydarzeń, czy nie robiłeś takich nie, notatek? Nie, niestety nie robiłem, nie robiłem, bo przeczytałem tą twoją i w sumie mówię, kurczę, no wszystkie najważniejsze poruszyłeś, więc... Oj, właśnie ja poruszam takie mniej ważne, moim zdaniem. Tak, takie mam wrażenie, że nie poruszam na przykład rozdania nagród w Gdyni, więc po prostu subiektywnie też powspominam sobie rok 2017, co mi się podobało, co mnie nie, nie zachwyciła mam nadzieję, że wejdziesz w polemikę z tym, co, co, co mówiłem. Ja tutaj mam na pierwszym miejscu, że Scope, tak, to e, mi się nie podobał, ale no ja już to powiedziałem w podcaście o Scope, Scope 100, więc e, akurat, akurat nie czuję, żebym powinien to omawiać. Natomiast e, ciekawa sprawa, coś, co mnie zawiodło na samym początku roku. E, było coś takiego jak turne nowych horyzontów. E, nie wiem, czy chadzałeś na to, czy nie. No nie, nie, niestety nie, bo wtedy jeszcze tak nie, nie siedziałem w tego rodzaju kinie, więc się tym nie interesowałem, ale, ale rzeczywiście przydałoby się. No. I w tym roku, w roku 2017 Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zdecydowało, że to nie jest tak, nie opłaca się finansowo, żeby organizować dalej te tournée. E, czym jest tournée Nowych Horyzontów? Tournée Nowych Horyzontów jest takim przeglądem w, w, w, w takich większych raczej miastach Polski, e, przeglądem siedmiu filmów z Festiwalu Nowe Horyzonty, zazwyczaj filmów konkursowych, e, przede wszystkim filmów, które wygrały właśnie jakieś nagrody na, na festiwalu, ale również filmów, które po prostu poleciały, często tak, tak puszczano, nie? Które poleciały po prostu na Horyzontach i Nowe Horyzonty uznało, że trzeba je wypuścić. I to był taki przegląd właśnie siedmiu filmów, potem te filmy trafiały do dystrybucji, potem trafiały do boksu Nowohoryzontowego. Faktycznie były przeglądy, można było przez tydzień oglądać siedem filmów Nowohoryzontowych. A teraz, teraz już cztery trafiają do dystrybucji i to dość ograniczonej, no ale nie ma tego tournée, które było takim właśnie momentem, gdzie każdy mógł w własnym mieście przeżywać te Nowe Horyzonty. No i skończyło się na tym, że nie przeżyłem turne w styczniu i pojechałem na Nowe Horyzonty, więc może sko Czło się dobrze, ale strasznie żałuję, że już się tego nie organizuje. Ciekawie, jak podejdzie do tego nowy sponsor, bo z tego co wiem, to w tym roku nowe horyzonty tracą. T-Mobile w nazwie nie wiem, co tam się teraz pojawi. To też mnie właśnie zastanawia ta kwestia, jak to będzie wyglądało, jak to wpłynie na festiwal. No i mi się wydaje, że chyba to już tak rozplanowany festiwal, że e, no nie bardzo to wpłynie, ale mogę się mylić, no bo e, czego najbardziej się boję, tak? Co, co zachwalałem, że T-Mobile że Nowe Horyzonty jest tak bardzo muzycznym festiwalem, ponieważ e, samo T-Mobile było bardzo, bardzo przychylne właśnie muzycznej stronie tego festiwalu. E, boję się, że na przykład koncerty odejdą, że nie będzie właśnie jakichś, jakichś DJ-skich setów i tak dalej, imprez, że w tę stronę to nie pójdzie. No ale generalnie wie, że jednak nowy sponsor gdzieś tam pójdzie za tym, co, co wyznaczyły nowe horyzonty, co mi się bardzo podobało w, te, w tym roku. Natomiast jak ja wspominałem już o tournée, to jest jeszcze druga sprawa. Eee, wy macie w Warszawie tak ten festiwal Wiosna Filmów. I Aurora to organizuje Super, super sprawa Tak, Można obejrzeć w zasadzie prawie wszystkie rzeczy Które były przez Aurorę dystrybuowane Przez ostatnie, ostatnie Miesiące przed tym festiwalem No i jednocześnie obejrzeć rzeczy Które w przyszłości zdystrybuje. I to jest idealne zastępstwo Właśnie tego nowych horyzontów Aurora troszkę bardziej idzie w kino środka Ale paradoksalnie było mnóstwo świetnych filmów Właśnie w, tym, w tej wiośnie filmów I wiosna filmów Zastąpiła te turne, bo w większych i mniejszych miastach można było zobaczyć właśnie filmy, które trafią do kin w przyszłych miesiącach, nawet w przyszłym roku tylko wymienię tytuły, tak? Można było zobaczyć jeszcze w kwietniu w ramach, w ramach właśnie przeglądu wiosnę filmów, przepraszam, w maju, w większych i mniejszych miejscowościach, bo tam naprawdę była bardzo, bardzo duża e, akcja. E, takie filmy jak Dusza i Ciało, Franz, e, Aquarius, e, Historia Pewnego Życia. No filmy, które znajdują się w podsumowaniach najlepszych, najlepszych filmów roku. E, filmy, które tak Dusza i Ciało, wszyscy się zachwycali, wow, świetny film na Nowych Horyzontach, a e, kilka miesięcy wcześniej można było zobaczyć to w bardzo wielu miejscowościach, dzięki właśnie w działaniu Aurory. I ja uważam, że to jest bardzo fajny dystrybutor. Dość przychylny DKF-om, nie ma jakichś wygórowanych cen, jest bardzo właśnie chętny, żeby współpracować z małymi kinami. Ja absolutnie właśnie chciałem, jeśli podsumowuję już 2017 rok, to, to wyróżnić, wyróżnić tego dystrybutora, tak? A jak mówimy o dystrybutorach, ciekawi mnie jak, jak pod tym względem się będzie klarować przyszłość pięciu Smaków jako dystrybutora. Mhm. Bo, tak, bo startuje tak. w tym roku, właściwie już chyba wystartowało z, z w zeszłym roku z Dzieckiem Apokalipsy, a w tym roku jeszcze niebawem obejrzymy dwa filmy, Miód dla Dakini i Marlina Zbrodnia w czterech aktach i bardzo jestem ciekawy, jak to, jak, jak to dalej pójdzie, czy, czy będą szli w tą stronę, czy się wycofają z tego. To znaczy, powiem ci szczerze, że, e, że jak ja zawsze trzymam kciuki za pięć smaków i w ogóle cieszę się, że w ogóle teraz mamy tak dobry kontakt nawet z pięcioma smakami, tak? E, my jako pełna sala, my jako Cinema Podcast i w ogóle e, super, super sprawa, nie? Bardzo fajnie, że są tak otwarci. No, no, było nie było malutki podcast i w sumie malutki było nie było portal, który dopiero rośnie w siłę, tak? Dopiero zobaczycie, tak. <głos》>, jaki rozpiernisz zrobimy, tak, za, za kilka lat pewnie, tak. ale bardzo, bardzo cenię natomiast dobór filmów ja muszę to powiedzieć, ale dobór filmów, jakie e, prezentuje 5 smaków jako dystrybutor, no to, e, to są fajne. To są fajne filmy, ale jest dla mnie dość kontrowersyjne w porównaniu z tym, co oni mogliby, moim zdaniem, wypuścić do kin. Właśnie ciekaw jestem, czym, czym się, czym się przy tym kierują. Chociaż na przykład Marcin Grudziusz twierdzi, że, że przy odpowiedniej promocji Dziecko Apokalipsy to by, to by mógł być dobry film do multiplexów, gdzie każdy się nim będzie zachwycał. Ja lubię Dziecko Apokalipsy. Jest dobrym filmem. To jest ciekawe też, że zawsze jak z Marcinem rozmawiamy, to, to zupełnie inaczej postrzegam. Boże, tak, to jest tak pesymistyczny film. A dla niego tak, tak optymistyczny, no, że to... to, to, no, to Mówi lekkie na... wakacyjne kino. Tak, a ja, ja mówię, że to, to, to tak toksyczne relacje się wikłają bohaterowie, że, że po prostu żyle, po żyletkę sięgałem, dobrze, że nie miałem jej w plecaku jak oglądałem. No. E, tak. Ale no, dziecko apokalipsy chyba jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o to w sumie co oni no. wrzucili bo ja ten film na przykład chciałem w DKF-ie na przykład pokazać, z którym, tak, do którego chodzę nie zgodzili się, bo już, już chyba mają mnie dość, wiedzą, że ja popieprzone filmy oglądam i pewnie następny film znowu azjatycki pewnie jakiś ten tak, albo, albo jakiś realizm magiczny, cholera wie co trwający pięć godzin albo jeszcze gorzej nie? <śm> także <śm> no <śm> <śm> tak. Ale Dziutka to jest filmem, który absolutnie pospodałoby się masowej publice, natomiast mam wątpliwości co do Marliny i co do Miodu dla Dakini. Tego, które są tego absolutnie nie widziałem, obejrzę jutro, jadę na pokaz. Ale, ale wydaje mi się, że na przykład taki Miód dla Dakini, nie, nie widziałem filmu, więc, więc się więc zgaduję, ale może stanowić jakąś fajną właśnie pretekst do poznania bardzo egzotycznej kultury, nie? jaką jest Butan. Przy jednoczesnym... przy jednoczesnym właśnie zachowaniu jakiegoś tam kina gatunkowego, więc. Mhm. Tak, tylko że Marlina i Miód dla Dakini to są filmy za bardzo festiwalowe. Moim zdaniem, jak już przestawiać, przyzwyczajać do takiego egzotycznego, właśnie Indonezja, Butan, nie? Przyzwyczajać się do takiego kina widza, to to, to powolutku, powolutku moim zdaniem. A Pięć smaków uderza w kino aż za bardzo egzotyczne, gdzie polski widz. E, trawi już Chiny i Japonię, ale nadal, nadal musi się powolutku przyzwyczajać nawet do, do, do Korei, nie? A chociaż może, może bredzę, nie? Ale wydaje mi się, że to, to nie jest dobry tytuł, przy czym jak najlepiej życzę pięciu smakom. E, I po prostu chciałbym, żeby e, na początek tak jakoś tam e, jakoś tam e, i to, to też e, podkreślam też, że cała moja opinia wynika z tego, że ja miodu dla Dakini i Marliny w sumie nie lubię aż tak bardzo, no. Okay, no ja, ja Marlinę bardzo lubię właśnie Dlatego, dlatego może cieszy mnie ten wybór akurat, no ale, ale zobaczymy ja też życzę jak, naj, jak najlepiej, żeby, żeby się też pod tym względem Pięć Smaków rozwijało. Co jeszcze chciałem, chciałem wspomnieć? Na pewno chciałem wspomnieć o tym, że ho, ho, że letnia Akademia Filmowa Zwierzyńców Festival, który zawsze bardzo, bardzo chwaliłem, zawiodła mnie strasznie w tym, że w tym roku, dlatego że pojechałem na nią piąty raz i zastałem znowu to samo. I, ja o tym wspominam często, ale Nawarstwiło się też wszystkie wady, które Wcześniej widziałem, ale ignorowałem I ja mam cichą nadzieję, że W 2018 roku bo znowu pojadę na, na letnią akademię. tak się, właśnie. właśnie miałem pytać. Tak, tak właśnie wybieram się. ja, wybieram ja, ja, początku mówiłem, że nie wybieram się absolutnie, ale Letnia Akademia w Zwierzyńcu tak zrobiła coś, co po prostu zmusza mnie, żeby się tam wybrać. ja, zaraz ja, nowych horyzontów Jak ja, Jak ja, biorę długi na Nowe Horyzonty, na to horyzonty, no to pojechać na nie pojechać na na akademię, dni. na trzy dni, nie? Zwłaszcza, że letnia akademia ma takie punkty programu, których nie mogę przegapić. No, ja, z muzyką na żywo, super, super sprawa zawsze. Właśnie koncerty, tak, camping klimat, to jest coś, co przynajmniej muszę zaliczyć dwa dni, nie? Przy czym jednocześnie, kurczę, błagam, błagam twórców tego festiwalu, niech zaczną coś zmieniać, niech, niech robią coś nowego. To nie jest tak, że ja się zachłysnąłem horyzontami, zobaczyłem nowy, nowoczesny festiwal, ale te kameralny, ten kameralny klimat można pogodzić z jakąś nowoczesnością, tak? Z rozbudową tego festiwalu, z jakimś podejściem też do takiego właśnie szalonego widza, który chce oglądać te sześć filmów dziennie, bo to, to jest dalej taki, taki, to idzie bardziej w tą ta stronę takiego festiwalu, które który jest jednak dla widzów, którzy przyjechali, przyjechali na wakacje i chcą sobie zobaczyć dwa filmy, przy jednoczesnym faktycznie rzucaniu e, bardzo fajnymi tytułami, klasyką, e, kinem właśnie takim takim e, zupełnie nieznanym, super, super tam jest, mnóstwo, można poznać mnóstwo reżyserów, ale jakoś nie mogą się zdecydować, żeby, żeby jednak e, jakoś to wyśrodkować, pomyśleć, co by zrobić, żeby, żeby łatwiej było przemieszczać się między salami, takie takie rzeczy, no, dlatego ja lubię ten festiwal, to już, to już mówię trzeci ci raz tak tak tłumacząc się wręcz ale kurde, no niech przestaną mnie zawodzić i niech pomyślą, ile można dobrego zrobić, ile można pójść do przodu, a nie stać ciągle w tym samym miejscu, w którym byli dawniej. Nawet kosztem ceny, bo e, to jest niesamowite, inflacja jest, a Letnia Akademia Filmowa zawsze kosztuje tyle samo. To, to, to, jest, to, to jest akurat bardzo pozytywne, ale myślę, że mogę zapłacić więcej, żeby tylko e, coś nowego się pojawiło, choćby, choćby nie wiem, jakieś lepsze, lepiej sale dostosować nie, do seansów, bo mm. na przykład z tym jest, z tym jest dość źle. Okej, okay, ja nie wiem, może, może się też planuję wybrać, jeżeli urlop sobie odpowiednio wyliczę, na, chociaż na te dwa dni, żeby zobaczyć w ogóle, jak, jak się sprawdza taki festiwal w bardziej kameralnej, może atmosferze, bardziej ustronnej miejscowości, gdzie, gdzie tak będzie mi kojarzyć się właśnie z, bardziej z wakacjami, nie? Ja mówię, absolutnie pod namiot, jak już, jak już na Akademię, no. Więc też się, więc też się zastanowię, czy... Czy przynajmniej, czy przynajmniej na weekend nie zajrzeć. ja. Ale jest, jest taka kwestia jeszcze, którą chciałem mówić w kwestii 2017 roku, mm -hmm. właśnie w kwestii festiwali filmowych, co mnie zauroczyło na Facebooku. Ja wiem, że jest mnóstwo festiwali i każdego zaurocza coś innego, więc przy tym, przy tym co ja mówię, to, to, to, to wydaje się tylko kropelka w oceanie, ale ja widziałem to, jak podchodzi do seansów plenerowych festiwal filmów kultowych i ja tak bardzo żałowałem, że nie jestem na tym festiwalu. To jest jedyny festiwal, który strasznie żałuję, że nie odwiedziłem. Absolutnie, no może nie jedyny, tak, ale najbardziej chyba absolutnie żałuję, że nie odwiedziłem go w 2017 roku. Festiwal Filmów Kultowych to jest taki festiwal, gdzie dosyć zasadzie lecą znane filmy, popularne takie filmy, chociaż wyszukują też takie perełki różnego kina, które są kultowe tylko w pewnych kręgach. To jest festiwal, który właśnie stara się urozmaicać te seanse. A to lektorem na żywo, a to właśnie seansem w środku lasu, a to seansem w fabryce kino samochodowe mają tam, to jest tak fajne, tak rozwijanie właśnie tego oglądania, no bo my tu mówimy cały czas o oglądaniu, a ja ciągle mówię, że ja bym się zanudził na śmierć, jakbym tylko i wyłącznie oglądał filmy, jakbym, nie wiem, właśnie kradł to z torentów i oglądał to masowo, ja potrzebuję to obejrzeć właśnie w kinie, potrzebuję to obejrzeć w jakiejś ciekawej interpretacji, z ciekawą prelekcją. Tak, I... dodatkowe bodźce, jakieś dodatkowe elementy też są właśnie mile widziane, no, pracja. Festiwal filmów kultowych to jest tylko to, to, to co o, ja oglądałem ty, ty, ty, tylko zdjęcia z tego obserwowałem filmiki, i nigdy i dawno tak bardzo nie żałowałem, że po prostu nie ma mnie na, na czymś takim. Bo. Właśnie też o tym dużo myślałem, też się chyba chętnie, chętnie wybiorę, ile czas mi pozwoli. Właśnie du, to, to coraz bardziej napięty ten, ten harmonogram się robi. Pewnie znowu trzeba jeszcze coś zrezygnować, ale, ale rzeczywiście ten festiwal filmów kultowych też już też sobie brodę, wplu, brodę plułem w zeszłym roku, że się nie wybrałem. Tak, no jeszcze w przestrzeni festiwalowej, no żałuję, że tak, że na forum Synergia, tak, Orlen, Orlen Synergia mnie nie było, no bo Dario Argento się pojawił i był przegląd jego filmów, ale też był bardzo fajny przegląd czeskiego kina e, na, tam i był bardzo w ogóle fajny przegląd takich takich właśnie filmów z pogranicza kampu, więc fajna, fajna rzecz przy jednocześnie, jednocześnie było też dużo tak, tak kina arthouse'owego, nie? Lubię jak festiwal łączy te rzeczy. Pokazuje, że kin kinomani są różnorodni. To idealnie tak spaja się z tym co prezentuje Cinema Podcast, czyli miłość do kina obojętnie jakich, tak obojętnie w jakim kolorze ono jest, no. I to tak samo jak chciałem jechać na, na festiwal kamerimicznie, Ale w, na przykład na drobie sobie, na sobie pochwalę się, że za tydzień jadę na wystawę, wystawę twórczości plastycznej Davida Lincha, która jeszcze, jeszcze ta wystawa jest, tak? Tak, jeszcze jest, do, do 18 lutego bodajże i ja wybieram się za tydzień, nie wiem kiedy to puszczę, więc być może już siedzę na nie, kiedy wy to słuchacie. No. Cieszę się, że, że takie rzeczy zorganizowano. No, a e, co... też odwiedził w zeszłym roku kamerę i sobie O, a wiesz, że tego, tego właśnie nie wiedziałem, e, a wspomina mnie o, o tym festiwalu, ale tak po prostu sobie e, mapę festiwali gdzieś tam przeglądałem i żałuję, że, że, że nie było mnie w takich miejscach. Także, no cóż, cóż tu dodać jeszcze czy o wydarzeniach? E, to pewnie omówimy, tak? Takie najważniejsze, takie najciekawsze w Cinema Postkaście. No, w 2018 roku e, wybieram się jeszcze więcej na jeszcze więcej festiwali e, niż, niż w tym roku. I to, to jest fajna sprawa, bo każdy festiwal ma swój własny klimat. Niektóre mają takie gorsze troszkę klimaty, a niektóre, niektóre trochę lepsze. E, ale warto warto poznawać, bo. Może, może zupełnie zakocham się w jakimś nowym festiwalu, bo to, to, to też. Yy... No tak, też nie warto się ograniczać w sumie. Prawda jest taka, że pierwszy raz przeważnie zawsze jest najlepszy i, i, i każdy festiwal prędzej czy później spowszednieje jednak, dlatego szukamy zawsze jakiejś nowej drogi. Nawet jak jest dobry, tak, to, to i nawet jak się stanie punktem corocznym w programie urlopowym, to, to, to jednak. Tak jak mówisz na przykład o letniej akademii filmowej, tak jak nie wiem, Gareth się wyraża teraz o nowych horyzontach, że już mu spowszedniały. Ciekawe, no jak to jest. Ja dopiero rzeczkuję w tym temacie, więc jestem zachwycony praktycznie wszystkim. <grych> I oby to się utrzymało. Ale zdaję się z tego sprawę, jak to wygląda. I co, w takim razie tym festiwalowym motywem kończymy, nie jak jeszcze, inaczej. No. Jeszcze, czekaj, jeszcze chcę wspomnieć jednej rzeczy, dobra? A, to proszę Cię bardzo. E, jeszcze chcę wspomnieć tylko, że zeszły rok był też bardzo ważny dlatego, że powstała ta pełna sala nasza, gdzie... A, no tak. Więc, więc tak, ruszyliśmy z tym projektem, pół roku minęło ponad. Utrzyma, utrzymuje się jeszcze, rozwija się w miarę, można powiedzieć. Jestem w miarę zadowolony, jak, w jakim kierunku to idzie. Wiadomo, jeszcze jest mnóstwo rzeczy przed nami do roboty. Generalnie, jakoś tam gdzieś tam jesteśmy zauważani, nawet, wiem, nawet w jakichś tam niszowych środowiskach, czy, czy, czy, czy wśród, wśród niektórych, tak jak mówiłeś, kontakt z, nawet z organizatorami pięć smaków nas ktoś dostrzega, to jest bardzo miłe i, i, i że, że tak, jak, tak jak już mówiłeś wcześniej, że, że ktoś taki mały portal może dostrzegać i jakoś tam wyróżnić i super. I mam nadzieję, że właśnie będziemy w tym kierunku szli. <śmiech> nie wiem, nie chcę tutaj jakoś prorokować i, i, i tak dalej. Nie no, bardzo, bardzo miła sprawa tak naprawdę dla nas, ale również no to z perspektywy, tak, podsumowujemy rok. Zaczęliśmy być regularnym faktycznie głosem, bo gdzieś tam krzyczeliśmy ze swoich własnych blogów, swoich własnych kręgów. Teraz jest to bardziej zinstytucjonalizowane, a co, co, co napędza nam w sumie trochę trosk i faktycznie coraz mniej tego czasu, ale fajnie, że, że możemy sobie pogadać i w sumie nowe znajomości, tak, to było jedna z tych, z tych rzeczy, które zawsze ceniłem, gdy, gdy właśnie takie inicjatywy powstają i to, to, to działa, także Zauważcie, że w 2017 roku pojawiła się pełna sala, fajny portal filmowy, pełen fajnych ludzi, więc jesteśmy na festiwalach, obserwujcie pełną salę, tak, jak zawsze jak zawsze. ja zachęcam, żebyście wypili ze mną piwo i to, to tak, taki to nasz subiektywny, jak mówię, przegląd przegląd wydarzeń, które w sumie trochę zaimprowizowaliśmy, troszkę troszkę powiadaliśmy, co nas zaskoczyło, no i tylko, tylko chcecie zapytać, jaki był ten rok dla ciebie filmowo, tak, 17 rok. Bardzo e... dobry. Chyba najlepszy w sumie do tej pory, jeśli, od, od, od kiedy się interesuję kinem jakoś bardziej. Bo się rozwija, rozwija się moja pasja. No. Nie gaśnie, tylko się rozwija i, i to jest fajne. Więc będziemy oglądać coraz więcej. Czy Nie wiem, czy będzie coraz więcej podcastów, bo oglądając nie możemy ich nagrywać. właśnie. To jest zawsze coś za coś tutaj. Ale no, już, już lejemy wodę, więc kończmy powolutku tak powolutku ten jest. podcast. No, e, trzymajcie się, dzięki, że w ogóle byliście przez tak długi podcast tak z nami. E, nie wiem, ile tego zostawię, ale zostawię mhm. bardzo dużo. Płynnie nam się tutaj fajnie rozmawiało. Tak. To jest wreszcie jakaś próba takiego rozmowy właśnie luźnej. E, bądź co bądź, poszedłem właśnie w tą stronę te, trochę tak, tego, takiego podcastingu fajnie, przyjemnie mi się gadało, e, mogliśmy porozmawiać w sumie o tym, o czym chcieliśmy porozmawiać, a jednocześnie nagraliśmy to. Mam nadzieję, że taka forma was jakoś nie zmęczyła. E, oczywiście jak zwykle polecam podzielić to na, na sobie na części. No i co? No i włączam przycisk koniec, koniec nagrywania. Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, słuchajcie podcastów. Heja! Trzymajcie się, cześć! To my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane. We'll have to see. Cause maybe in that sleepy town. I'll we'll sit one day. The lights are down, you'll we'll see my face and think how. In the canyons that'll never fade away The ballads in the barrooms left by those who came before They say we gotta want it more So I bang on every door And even when the answer's no When my money is running low The dusty mic and Are all I need And someday as I sing the song A small town kid'll come along That'll be the thing to push him on and go so znasz filmy poprzednie tego reżysera? Przepraszam, ap nie wymówię nazwiska. Apif Tapczy. Dobra. Ja, ja tak też nie wymówię. Vera no chyba i, No i główna rola chyba jest, jest zachęcająca. Znaczy, znaczy postać sama. Jaką się nazywa? Jean-Pierre Lud, Czy jak? Le, leła, tak. Lua, tak. to no właśnie Lua. Widzisz? Kurde czy jak on się nazywa? Znaczy, jak mi nazwisko? O, Oslund. Ja. Oslund, właśnie. E, e, jak ona się nazywa? Arnold? E, tak, Arnold... Jak ona ma ja na imię? <laughs> Dlaczego ja taką mam taką słabą pamięć do nazwisk? Bo dużo ich teraz. <laughs> Coraz więcej ich. Arnold Schwarzenegger. Kurde, <laughs> <laughs> e, To nie to. E, przy czym jednocześnie, jak się nazywa aktor, który gra główną rolę? Casey Ty, Affleck.